Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Coś tu przeleciało niczym kurczak na sterydach, coś znajomego. E, antywirus po tej stronie. Mielenie ze Zorem, odcinek 70. Przepraszam, jeszcze nie 70, ale 64, 18 kwietnia 2023 roku. No, data, moim zdaniem, będzie pamiętna. Bo dużo się dzieje w naszym kraju y, takich ciekawych rzeczy. Y, tak, Zoro. Dzisiaj mamy taki przełom. Y, przełom medialno-cenzuralny. cepel Cepeliada. Na ciągniku chłop się szkoli. <głosy> Nie będę rymował, bo mi się tutaj narzuca rym, tak powiem, dosadny. <głosy> O, ale, na dodatek ale, wygrać można końcówkę od banderoli. Tak, jest pytanie właśnie. Tak, zasadnicze pytanie, skojarzenie było takie, w związku z tym, że nastąpiły gwałtowne przesilenia, przestawienia na frontach wschodnich, kiedy nam ogłoszą końcówkę od banderoli. No, bo ja tak prorokowałem, że to tak się zanosi w tym roku, ale być może tego ogłoszenia nie będzie, bo, no bo ta ustawka, o której mówisz, może zapobiec, że tak powiem, rozpowszechnianiu tej informacji szkodzącej interesom państwowym, tak? Tak, no niebawem będziemy się mogli dowiedzieć tylko od we wędrownych bardów, co się dzieje w świecie, tak jak drzewiej bywało, że taki... Wernychora, że tak powiem, z mandoliną łaził po wsi i opowiadał, co tam w szerokim świecie słychać. To oczywiście na zamkniętych było spotkaniach, gdzie towarzystwo było znane, zaufane. Żadnych konfidentów tam nie wpuszczano, a także osób, które we wsi uchodziły za oczywistych głupków. No ja powiem tak, że nasze towarzystwo jest wyrafinowane, wyselekcjonowane i oczywiście mu w pełni ufamy, co do poziomu intelektualnego rozwiązywania kalamburów też, do czego zachęcamy, no bo idziemy właśnie w tę stronę. Ja ci chciałem tylko przypomnieć z konieczności dlatego, że jesteśmy tacy narwani na te kabarety, że ja znalazłem gdzie się, odkopałem źródła tego, tego właśnie tego cytatu, który mi się rzucił z pamięci. No i on pochodzi dokładnie sprzed 50 lat. I y, nasza historia najnowsza zwyczajnie zatoczyła koło. Jest to krzywe koło, bardzo brzydkie, narysowane koślawą ręką, y, no ale trudno nie dostrzec jego skutecznej geometrii. Jacek Kleif. Piosenka pod tytułem Telewizja, rok 1972, także czas naszego dzieciństwa. Tekst warto sobie przeczytać w całości i rozkodować go, ponieważ mam wrażenie, że z impetem wjeżdżamy w tamtą epokę. To nie jest już wrażenie, nie kryguj się tutaj, nie rób żadnych nawiasów, żeby cudzysłowów i tak dalej. Przecież wiadomo, że to by się nie kojarzył przypadkowo, skoro zeznania różnych świadków z różnych stron potwierdzają tę samą obserwację. Tak, co więcej teksty w owym czasie i w czasach późniejszych miały co najmniej drugie dno, a częstokroć nawet i trzecie, ponieważ zestawienia wyrazów tworzyły piętrową metaforę i to również jest przed nami, ponieważ jak dzisiaj prasa doniosła, ustawa stalinowska leżakuje, jej projekt dokładnie, to znaczy się, odpowiedzialność groziłaby zgodnie z projektem również za dezinformację. Byłaby to kara więzienia na czas nie krótszy niż 8 lat. Przy czym dezinformację jej poziom ocenialiby partyjni karierowicze. Im większy, że tak powiem, partyjny urwidołek, tym lepszy byłby cenzor, ponieważ o mniejszej ilości zjawisk na świecie słyszał i mniejszą ilość, że tak powiem, wiadomości. Ogarnął był, tak. W związku z tym nie wiem, czym to się skończy, ale przewidywalne procesy służą cofnięciu cywilizacyjnemu do czasów stalinowskich, a może nawet wcześniejszych, co z resetem gospodarczym no, do takich lat dwudziestych na zabitej wsi moim zdaniem się skończy. No i tak jesteś optymistą, bo pesymiści mówią, że, że oligarcha światowa wprost dąży w założeniach, z czym w dużej mierze gospodarczo i społecznie się zgadzam patrząc na wyrafinowane i, i, i no, bardzo dobrze ufundowane, zorganizowane procesy, procedury i, i finansowanie tych, tych, tych rzeczy, kiedy na to patrzę, no, myślę, że nie jest dużą przesadą, że chcą po prostu wrócić do ustroju feudalnego w następnym okrążeniu, co się nie uda ale wcale przecież nie odstrasza chętnych, żeby taki system neofeudalny, high-tech zorganizować. Postęp ma różne wymiary i tak zwany postęp technologiczny wcale nie musi oznaczać postępu społecznego. Wręcz przeciwnie, widać przecież od kilkudziesięcioleci, że jest odwrotnie, korelacja tych zjawisk jest wybitnie ujemna czyli postęp tak zwanej masowej technologii. W cudzysłowie, bo to oczywiście nie jest żadna technologia. To jest amerykanizm oznaczający nowoczesną technikę komputerową w masowym zastosowaniu. Tłumacząc na, to na współczesny polski, tak zwany amerykanizm technology, high tech. To tyle znaczy. Czyli internet i te wszystkie tam iPhony i te, i, i te okay. aplikacje na, na internetowe i szerokopasmowy właśnie internet docierający do każdego człowieka na ziemi, pana Maska i tym podobne rzeczy, to, to właśnie jest ten... ten kompendium zagadnień. No i to jest finansowane między innymi w celach inżynierii społecznej, co widać w różnych wyborach, chociażby udokumentowane sprawy Cambridge Analytica, które, która to firma komercyjnie wykorzystywała Facebooka i inne platformy internetowe do propagowania odpowiedniego wizerunku politycznego i kształtowania, że tak powiem, preferencji wyborczych skutecznie. O kilkadziesiąt procent w niektórych zakresach wiekowych tego tak zwanego targetu. Więc. No to są procesy i działania które wybitnie, że tak powiem, skuteczne. Trudno się im oprzeć. No i oczywiście są wykorzystywane nie tylko politycznie, ale też w inżynierii społecznej właśnie, w kształtowaniu zjawisk politycznych i gospodarczych w marketingu chociażby, ale nie, nie tylko tym finansowym, handlowym, ale też politycznym. No i też na wyższym poziomie tej hiperprzestrzeni w tym marketingu globalnym czyli próba kanalizacji przemian ogólnoświatowych w globalizmie, czyli w tak zwanym wielkim resecie pana Klausa Szwaba, o czym zresztą można się przekonać bardzo łatwo, studiując ich dokumenty, które nie są tajne, bo są umieszczone regularnie te wszystkie wypociny na ich witrynie, więc można do nich dotrzeć, to jest za darmo. Oczywiście to są opasłe tomy, tysiące stron, i różnych tam wizualnych też opracowań szczegółowych, różne tam prace doktorskie i wyższe specjalistów od, od Psychologii społecznej, to, to jest specyficzna dziedzina, bardzo szybko się rozwijająca w ostatnich latach, nieprzypadkowo. No i, i też kwitnąca na pograniczu y, tych technik komputerowych i y, czystej psychologii społecznej. Do tej pory czystej, a obecnie już y, internetowej psychologii społecznej. Bo to jest specyficzna dziedzina, która już wypoczkowała na kilka podbranż y, y, szczegółowych. To jest prawda. I nie ma się czym dziwić, bo to, to się tak szybko rozwija, że wymaga dodatkowych specjalizacji, już tych, tych szufladek coraz bardziej wyrafinowanych. No i obserwujemy, że tak powiem, zastosowanie to masowe, więc ja ten postęp akurat niezaprzeczalny, bo, no bo to są dziedziny wiedzy nieznane jeszcze pokolenie temu, nawet nie przeczuwano, że one powstaną tak, tak bardzo wyrafinowane. Lem nie miał o tym zielonego pojęcia. Bo on sobie inaczej wyobrażał ten, te cyborgi, te, te, te, te, prawda inaczej, tak dosyć archaicznie. A teraz się okazuje, że to co jemu się w dużej mierze wydawało poprawne, poszło o wiele dalej. Jest bardziej yy, bezczelne i bardziej skuteczne. Na przykład no te, te komputery yy, autonomiczne, różne sprzęty domowe i sztuczna inteligencja, która sama potrafi się kierować i wydaje i już decyzje operacyjne na takim szczeblu, no czy strzelać do danego obiektu, czy nie, no to kochany, no to, to jest inna epoka. Lemowi się to nie mieściło w główce, że owszem, były tam prawda, automaty inne tam e, w wojnie używane do pilnowania porządku, tak? Ale one podlegały inteligencji centralnej, a tu nie, to jest zaut zautonomizowane na niższym szczeblu. Dodatkowo, dodatkowo internet rzeczy, który jeszcze 10 lat temu wydawało się zupełnym absurdem, ale wizjonerzy już o tym o tej technologii donosili bardzo wyraźnie i z wielką trwogą, gdzie każdy wodomierz, czy licznik elektryczny, pralka czy lodówka czy odkurzacz monitoruje zachowanie swoich właścicieli i przesyła do centrali Także była taka aferka nieduża z, z telewizorami, z odtwarzaczami wideo kiedyś tam, gdzie była dodatkowa kamera, która tam rzekomo miała tylko sprawdzać, czy ktoś jest w pomieszczeniu, czy tam jakieś inne śmieszne preteksty. Niemniej jednak ściągała zarówno obraz jak i dźwięk. To się potem tam okazało, że było tuszowane. To już dawno, to już ponad 10 lat temu. Wtedy Samu. to były jakieś... Tak, wtedy to były jakieś kuriozalne wybryki, można by powiedzieć, fanatyków technologii, a tu się okazuje, że nie, że to trwały trend, co w powiązaniu ze sztuczną inteligencją i jej znaczeniem w obecnej sieci informatycznej no, daje straszliwą broń inwigilacyjną można to obejrzeć w bardzo starych filmach. Przykładowo w filmie System z Sandrą Bullock i jeszcze wielu, wielu późniejszych to są lata, początek 90., nawet już 80. lata, na końcówce takie rzeczy to, oczywiście futurystyka była wówczas. Ale ja mówię w ten sposób. Pewne rzeczy technologicznie są prezentowane ponad 20 lat przed ich wdrożeniem, a jak już się ten okres kurczy do kilkunastu lat, znikają z eteru, bo potem jest ten etap już wdrożenia, żeby publiczności nie drażnić. Po aferze Samsunga okazało się, że wszyscy dostawcy sprzętu audio-wideo, tak zwanego smart, wszyscy stosują te same techniki, to znaczy wszyscy są podglądaczami. Każdy obiekt, który się nazywa smart, ma możliwość z definicji transmisji, nagrywania transmisji dźwięku minimum, a z reguły można zakładać, że także i obrazu. Więc to, to nie był wybryk chwilowy i to później oczywiście zatuszowałem, dlatego że pojawiła się nowa generacja nie? Ty, tych różnych nam dużych telewizorów i tak dalej, smart, które obecnie królują we wszystkich salonach domów w Polsce. No i, i trzeba być świadomym tego, że po drugiej stronie tego obrazka jest ktoś inteligentny i niekoniecznie ludzki, po prostu sztuczna inteligencja, która coś z tymi danymi robi w wielu źródłach, bo akurat przy okazji Samsunga okazało się, że jest co najmniej trzech odbiorców tego przekazu na różnych kontynentach. Tak, to, to, to jak zwykle można się domyślać, każdy tam ma swoje macki wpięte i wtyczki. Ale do czego zmierzam? Do tego mianowicie, że nawet zwykłe telefony teraz przecież po zrobieniu zdjęcia proponują album nowy czy istniejący przykładowo krajobraz, osoby, koty, owoce, warzywa i tak dalej, i tak dalej. Co kto tam fotografuje, to mu android podpowiada, czyli je... rozpoznaje bardzo dobrze. Tak, to się to się przy użyciu sztucznej inteligencji, która przecież nie mieści się w tym telefoniku. Tak, więc podpowiedzi mamy mnóstwo. Wszystko to oczywiście dla naszego dobra po pierwsze, żebyśmy się nie nudzili, a po drugie, żebyśmy za dużo na ten temat nie myśleli. Ale to wszystko, ta cała technika w powiązaniu z metodami i mentalnością stalinowską, ten duch Stalina, widać, opanowuje coraz to nowe osoby i całe wprost partie. I, i to jest jakieś po prostu metafizycznie zaraźliwe, że zmierzamy właśnie do takiej mentalności totalitarnej na wydawać by się mogło demokratycznych poziomach społeczności i społeczeństwa, a tu się okazuje, że nie, że niewiele ludzi jest w stanie to rozpoznać, oczywiście coraz więcej, ale jednak jeszcze stanowczo za mało, ażeby ten sprzeciw był wyraźny i zdecydowany. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to ci powiem, że najprostszym dowodem na totalne schamienie kultury masowej i poziomu nauczania w instytucjach tych obowiązkowych, czyli tego tak zwanego szkolnictwa państwowego na całym świecie, dramatycznie spadł na przestrzeni jednego pokolenia o kilka co najmniej stopni, i, I to wszyscy fachowcy ci potwierdzą, każdy nauczyciel to wie, e, warty swoich, swojego wynagrodzenia, a na pewno korepetytor to ci potwierdzi na wszystkich szczeblach, od podstawówki do, do studiów na, podyplomowych. Więc e, to nie Hilnowi, ale jest bardzo prosty miernik, że tak powiem, e, społeczny, e, szczególnie w społeczeństwach zachodu, e, w miarę obiektywny, e, na bieżąco dający się dobrze, że tak powiem, zdefiniować w sensie statystycznym, pomiar IQ. Okazuje się, że społeczeństwa Zachodu na przestrzeni jednego pokolenia utraciły co najmniej pięć punktów IQ. Szybko. To jest efekt, jak wielu specjalistów, psychologów społecznych i psychologów klinicznych powiada, jest to efekt właśnie masowego schamienia z powodu internetu, tej komunikacji i indoktrynacji masowej z okienka. Czyli telewizor plus internet plus iPhone, to, to jest ta zabójcza broń, która produkuje neoneandertalczyków. No więc na drodze kompromisu uważam, że cofniemy się cywilizacyjnie, mentalnie do, zgodnie z założeniem do neofeudalizmu Z wykorzystaniem tak zwanej nowoczesnej technologii oczywiście, która do tego stanu doprowadziła. To się zdecydowanie zgadza, bo y, przez ostatnie kilka miesięcy tak się zastanawiałem, nie tylko zresztą ja, bo wiele osób, które myśli nad tymi przemianami społecznymi i zjawiskami, które na dużą skalę zachodzą. Czy my się cofamy do, do epoki feudalizmu, czy może nawet można zaryzykować pewnego rodzaju niewolnictwa? Oczywiście ograniczonego. Niemniej jednak poziom zależności to jest taki między feudalizmem a Ustrojem kapitalistycznym, tym krwiożerczym XIX wiecznym, ale posiada także elementy ustroju niewolniczego, gdzie człowiek jest przywiązany, tak czy inaczej, chociażby te metody usadzenia ludności w 15-minutowych miastach, limitowania wyjść poza bramki. To może Państwo nie trafili jeszcze na pełne opisy organizacyjne tego typu stref. Wszyscy myślą, że mają mieć blisko do wygódek. No nie do końca tak jest. Nie tylko wygódki mają być zwężone, ale w ogóle ma być ich mniej na całej linii. Ja tu zawsze powtarzam ten przykład chiński. Te dwuminutowe miasta, czyli kontenery covidowe na kwarantannie, gdzie w drzwiach jest krata. I praktycznie wyjść się nie da. Jest tylko okieneczko otwarte, gdzie hochlą jakąś taką codzienną breję do jedzenia się ładuje do miski. I takie to jest rozchybotanie tego całego ustroju społecznego w różnych częściach świata. Czym to się skończy? Nie wiemy. Zwykle wszystko kończy się totalnym buntem i się społeczeństwo budzi, niemniej jednak ten okres rozbudzania w różnych momentach cywilizacji ludzkiej trwał różne okresy i z różną ilością procentowo ofiar był związany. No i tutaj widać masowy przeciw społeczny, chociażby z powodu końcówki banderoli, bo no, od tygodnia, to się działo wcześniej, od, od niemalże roku, trwały mniej lub bardziej, że tak powiem, medialne protesty rolników, ale obecnie doszło już do, do z, z protestów na skalę masową, nie tylko u nas, ale u naszych sąsiadów z Unii Europejskiej, w, mówię tutaj o Polsce, o Słowacji, o Bułgarii które zwyczajnie w, od, w odzewie na te, ten masowy społeczny protest i te masowe, i blokady zorganizowane spontanicznie. To są ruchy naprawdę mm, szybko pęczniejące sprzeciwu społecznego po wielu miesiącach takiego perkotania e, i tłumienia tego przez służby bezpieczeństwa poszczególnych krajów. E, następuje etap sprzeciwu masowego, którego nie da się okiełznać metodami łagodnej, mniej lub bardziej perswazji, milicyjnej i wtedy trzeba po prostu odstąpić, bo proces jest zbyt ostry, aby mu się przeciwstawić właśnie bezpieczniakami. Nie da się tysięcy ludzi rozproszonych w ten sposób ukryty spacyfikować, a sposób jawny jest oczywiście sprzeczny z prawem. To zresztą wiadomo, że to nigdy nie powstrzymywało rządzących przed różnego typu akcjami, ale jeszcze jest widowiskowy i natychmiast wzmaga bunt. No bo widzą wtedy wszyscy co się dzieje i natychmiast następuje efekt przebudzenia, czyli krystalizacji takiej masowej, że nawet ci, którzy byli do tej pory obojętni, widzą, że no to jest już poważna sprawa, jeżeli milicja leje pałami ludzi na ulicach i bez, bez, bez dana racji i bezprawnie, no to chyba coś się wydarzyło, tak? Więc do tego oczywiście nie można dopuścić i dlatego te protesty mogły masowe teraz mieć miejsce i na to władza zareagowała zgodnie z przewidywaniami, blokadami granic, które są nielegalne, krótko mówiąc, bo te rozporządzenia, które w ostatni weekend zostały wydane przez nowo powołanych ministrów rolnictwa, są po prostu sprzeczne z dyrektywami unijnymi. I z traktatem unijnym, który wyraźnie powiada, że Komisja Europejska jest tym zarządzającym zewnętrzną granicą i przepływem towarów i usług. Jeżeli cło jest zdjęte, no to poszczególne kraje członkowskie nie mogą go przywrócić. Tak, za to Czesi i Słowacy sprytnie sobie z tym poradzili, bo oczywiście można wwo wwozić te towary wszystko jest zgodnie z prawem unijnym dopuszczone, ale wolno również wprowadzać kontrole jakościowe. I tutaj jest pełna władza służb sanitarnych, które mogą przebadać poszczególne partie, czy nawet całą ścieżkę dostawy tego towaru. I jeżeli coś wyjdzie nieprawidłowo, to oni oczywiście mogą przyjąć, ale muszą dostawcy wymienić to na towar należytej jakości. I jak zwykle u nas to jest nie ten argument do tej sprawy. Argumenty są takie, że kontrola jakościowa nie przepuszcza wadliwej jakości, natomiast zapraszamy z dobrym towarem. No nie do końca tak, bo Słowacy wprowadzili ich czasowy. Bo to, to jest reakcja doraźna, tak zwane środki doraźne w stanie wyższej konieczności. One nie naruszają umów unijnych, no bo to sytuacja nadzwyczajna. Tam jest katalog tych różnych rzeczy, czego dotyczy. No w tym wypadku nielegalnego wozu towarów, rolno-spożywczych zagrażających zdrowiu, masowego zdrowiu i życiu konsumentów. Konkretnie chodzi o to, że nie są spełnione normy europejskie i to przekroczenie norm zagraża zdrowiu i życiu konsumentów. Zbóż, na przykład pszenicy. Tak, No, tak, jeżeli to są, normy są dostępne. dostępne no, posłuchaj, jeżeli w normie, do, dokończę, jeżeli normy pestycydów w, w, w, w laboratoriach niezależnych kilku przebadane, Czyli są to ekspertyzy, są na to kwity. Inspekcja graniczna fitosanitarna wykryła, dała do kilku laboratoriów, wyniki się pokrywają. 500% przekroczenia norm pestycydów numer jeden. Numer dwa. Te pestycydy, które wykryto, są, nie, nie są dopuszczone na terenie Unii Europejskiej czyli są zabronione, czyli ten towar jest trujący w sensie prawa unijnego, czyli nie wolno go wprowadzać na rynek. W związku z tym, że takie zjawisko wystąpiło na skalę masową, czyli w przypadku iluś tam transportów, no to wprowadzamy tymczasowy zakaz na trzy miesiące wwozu wszystkich zakreślonego źródła tak państwowego, wiadomo którego, wwozu wszystkich zbóż na no, okres do wyjaśnienia, żeby sprawdzić, jakie są te źródła kontaminacji, jakie to firmy, jacy są dysponenci, kto za to odpowiada i tak dalej, żeby dalej te, tego typu y, przypadki nie miały miejsca, bo masowe zdrowie naszych obywateli jest zagrożone. Tyle. To jest sytuacja nadzwyczajna. I w tym wypadku Czasowe zawieszenie, zakaz wwozu tych towarów jest absolutnie prawnie dopuszczalny, pożądany, cywilizowany i jak najbardziej uzasadniony. Nasi, tak przypomnę, tak. co się wydarzyło rok temu, minister, pożal się Boże, rolnictwa zdjął inspekcje fitosanitarne na granicy. To mówią fachowcy, którzy tam pracowali. Mówią, że my, my, my tego nie badamy. Dlaczego? No bo okulnik ministra zdjął tych ludzi. To jest celowe działanie. Zgadza się. A formalnie jesteśmy zobowiązani do kontroli dla granic unijnych w zakresie dostaw żywnościowych z terenów pozaunijnych. Jeżeli chodzi o te instrumenty blokujące, to nie jest fortel rzeczywiście, tylko, że to jest instrument dostępny w tak zwanych wyjątkowych stanach. Ale ta wyjątkowość polega na tym, że w Unii niewiele tego typu incydentów dotychczas było. Natomiast aktualnie są to incydenty na masową skalę, żeby nie powiedzieć przytłaczające cały ten transport spożywczy. W związku z tym to się wydaje takim nietypowym, nietypową reakcją, ale wynika ona po prostu z masowości tego zdarzenia i z olbrzymiego przekroczenia tych, tych norm. W związku z tym udowodnienie nie stanowi problemu. Tak, ale w przypadku polskim znowu to, to rozporządzenie wydane ad hoc, które jest niezgodne z prawem unijnym w Warszawie, z, z, zabrania wwozu na kilka miesięcy y, towarów rolno-spożywczych, tu jest ich katalog wymieniony, y, ale nie wymieniając tego, nie podając tego uzasadnienia, o którym mowa jest w przypadku no Słowacji. I to jest wielce wymowne, jednocześnie znaczące i przesądzające o dalszym biegu sprawy, bo Komisja Europejska natychmiast się o to upomniała, stwierdziła, że z Warszawy nikt się z Brukselą nie konsultował w tej sprawie i to jest oburzenie. Mało tego, jest absolutnie pewne, że w wyniku uruchomionej procedury biurokratycznej z Brukseli te transporty zostaną przywrócone. Właśnie na tej podstawie bezprawności tej decyzji. Jeżeli to natomiast nie zostanie powstrzymane, to Polska zostanie obłożona kolejnymi karami dyscyplinującymi ze strony komisji, która ma pełne prawo, prerogatywy w trybie doraźnym z skierowania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości, który nas po raz kolejny ukaże finansowo. Nas, no, ale... zbiorowo, tak. bo te kary będą płacone z naszych podatków. Ale myślę, że wszyscy tutaj, nasi słuchacze również już mają gdzieś z tyłu głowy ten motyw polityczny, który będzie z tego wyprowadzony na tej zasadzie, że przecież rząd zadbał o nasz rynek, o rolników i tak dalej, nałożył kary i ograniczenia i, i blokady, a tu Unia Europejska zniosła to, czyli kto jest winien, znowu Unia. Także to zapewne będzie wykorzystane w tych manipulacjach. Mało kto się zastanowi, że motyw był niewłaściwy i niezgodny z prawem, i nawet niezgodny ze stanem faktycznym, bo to tak naprawdę rzeczywiście jest nie tyle cena, ile jakość towaru nie, nie nadająca się do dalszego użytku na rynku żywnościowym, bo wielokrotnie przecież jest to tak zwany pelet zbożowy, czyli paliwo do kotów centralnego ogrzewania, czy też różnego typu surowce roślinne służące do celów, technicznych. Ja powiem Ci jeszcze jedną przykrą wiadomość, że przygotowywane od soboty po tej cepeliadzie, która się odbyła przed kilkoma dnia, dniami, to też dziwne, że przywódca partii ogłasza program rządowy, który faktycznie w poniedziałek się pojawił, w sensie takiej oficjalnej zapowiedzi, on jeszcze nie został sformatowany do pełnego rozporządzenia, że minister rolnictwa będzie wszystkim rolnikom, dopłacał różnicę między ceną, którą uzyskali przy sprzedaży i kwotą ryczałtu 1400 zł za tonę pszenicy. Tak, to jest nowa intryga finansowa, bo tutaj się konkretna pojawia kwota, którą można ukręcić z tego biznesu. Bardzo proste, 5 milionów ton e, e, kwota na imporcie hurtowo z, od firm pana Firtasza, Dmytro Firtasz, przyjaciel naszego prezydenta Kwaśniewskiego, e, jego pracodawca przez kilka lat, więc dobrze płacił, więc Dmytro Firtasz i jego firmę e, też w jego orbicie jest, sąd, odkryłem co najmniej jedną dużą firmę przewozową pracującą na terminalu szerokotorowym, a poświęciłem temu zaledwie kilka minut tym poszukiwaniom, więc to nie jest trudne, żeby dotrzeć do tej siatki i tutaj zarówno prokurator badający nie, aferę zbożową, jak i ci wszyscy macherzy od rolnictwa, no nie, nie trzeba nikomu tam zbytnie inteligencji. Ktokolwiek ma cokolwiek wspólnego tutaj na przecięciu tych branż, czyli... E, transportu, handlu, e, rolnictwa e, w zakresie hurtowym, to od razu znajdzie te, te nitki i będzie wiedział, co się dzieje. E, no, od roku, to nie od wczoraj, od roku. E, więc 5 milionów ton, e, cena hurtowa 100 dolarów, mniej troszeczkę, e, 400 zł za tonę. E, podłej, no, średnio podłej różnej, tam nieważne, jak jeżeli kupujesz 100, składów pociągów, to, to cena jest 100, 400 złotych za tonę. <śmiech> Więc <śmiech> no, cena zakupu, tak? Z dowozem. A cena sprzedaży, no 1400, no to 5 milionów ton raz 1000 złotych, 5 miliardów jest pff, ukręcone. <śmiech> no Prosta sprawa. Kto powiedział, że na kryzysie trzeba stracić? No i bronimy interesów w polskich rolników przecież. Także same, same, plusy. Ale nie wiem, czy mówienie o tym i w ogóle stawianie pytań, a kto za to zapłaci, czy to nie jest już naruszeniem tej projektowanej ustawy. No ale jeszcze no bo... możemy mówić, bo ona jest dopiero zprojektowana. Ja wiem, jeszcze, ale my się już musimy przyzwyczajać, bo wiesz, jak to. Tak, tak, ja to wszystko mam na uwadze, dlatego, wiesz, miarkuję swoje wypowiedzi. My już od pewnego czasu podnosimy poprzeczkę tych wszystkich figur retorycznych. I tak samo tytuł z banderolą, czy raczej bez, ma co najmniej znaczenia w tym przypadku. Czy sztuczna inteligencja sobie z tym poradzi? Wątpię, bo musiałaby znać rzeczywiście Jacka Klajfa i jego twórczość. Będzie to trudne dla nich, natomiast myślę, że Państwu to sprawi przynajmniej trochę frajdy, żeby to wszystko rozkodować. Niemniej jednak szalone kurczaki buszujące w zbożu to już jest kolejny problem na polskim rynku żywnościowym bo kosztują dokładnie połowę lub mniej kosztów produkcji naszej krajowej. Stanowi to no, grubą przeszkodę, żeby się mogły firmy rozwijać, a nawet przetrwać. Ja Ci nie chcę za dużo mówić, ale w orbicie kapitałowej pana Dmytro F. znajduje się największy producent, przetwórca drobiu. Firma Szczechanowa, powiem tak. tak która robi ci... Nie, bo za dużo wiadomo, tak. Nie, to wszystko robi. Wszystko z kurczaków tam i ma kurczaka w herbie. Tak. I jest potentatem. Między innymi ostatnio zamierza wykupić i chyba to już doszło do tej, do tego wykupu firmy giełdowej nowej prężnie rozwijające się w, branżu, w branży dystrybucji mięsa, a w szyldzie ma ta firma giełdowa napisane e, e, mięso, e, jak to było? E, mięso, wędliny i kurczaki. No, Także te kurczaki to nie są takie normalne mięso, przynajmniej w oczach założycieli firmy. Coś tutaj jest na rzeczy, no bo ten potentat, o którym mówimy, który jest też największym kupcem paszy dla, dla e, tych... E, I chyba sam w kooperacji w tej grupie holdingowej ma jednego z wytwórcy pasz, bo, no bo te hodowle kurczaków oczywiście konsumują pasze tak? dla nich przygotowywane. Więc z jednej strony są pasze, a z drugiej strony są ubojnie tego drobiu i, i te, te przerób prawda, na, na różne tam produkty gotowe i wędliny tak zwane. Więc to, to jest zintegrowana produkcja. No i w tym, w tym łańcuchu znalazł się koleżeńskim, biznesowym pan Dmitro F. z Ukrainy jako najlepszy obiecujący i, no i chyba... W sensie integracji europejskiej e, e, najbardziej perspektywiczny dostawca między innymi paszy. No, e, na podobnej zasadzie przecież rozwinęła się k, k, kolosalna fortuna firmy chyba można podać tę nazwę, bo właśnie została zdjęta z obrotu giełdowego, Kernel. To jest potentat nie tylko Polski, bo chyba jedyny dostawca oleju słonecznikowego, bo dostarcza tego miliony ton, a polski rynek i w ogóle do całej Europy jest potentatem już wymiaru europejskiego, a jest to firma rodzinna okazuje się, produkuje na Ukrainie, na areałach setek tysięcy hektarów. O takich tu gospodarstwach i przedsięwzięciach mówimy. Największy potentat tam pracujący ma bodajże milion hektarów pod zarządem. Właśnie, to jest istotna sprawa, bo Nasze tutaj Ministerstwo Prawdy i Propagandy przedstawia tą sytuację rolnictwa naszego sąsiada. Także to są ludzie, osoby fizyczne, które tracą konkretnie na, na wojnie, na stratach, na niemożności podejścia do, do upraw, czy tam zaminowanych polach. A to nie tak wygląda. To nie jest taki... Chłopina w koszuli zgrzebnej z wyhaftowanym, kolorowym żabotem, jak to zwykle w tym regionie, prze, przepasany taką szarfą. To są gigantyczne holdingi rolnicze prowadzone przez fundusze inwestycyjne na ogromną skalę, także, no tak jak wspomniałeś, nie ma to odniesienia w ogóle do żadnych rozmiarów gospodarstw polskich. Ja Ci powiem jeszcze jedno, że ma to historyczne uzasadnienie takie, że od czasów Julii Tymoszenko, to dosyć dawno już było, czyli tak zwane pierwsze niepodległości Ukrainy, tamtejszy rząd chyba przezornie zablokował możliwość sprzedaży ziemi, nie tylko cudzoziemcom, ale w ogóle obrotu. Tam specjalne zostały rygory nałożone na obrót ziemią jako jedno z najważniejszych aktywów strategicznych państwowych. Czyli po okresie komuny i kołchozów gładko przeszli do tak zwanej wolności z niezmienioną strukturą agrarną, czyli ogromnymi połaciami ziemi w posiadaniu tych właśnie y, dużych podmiotów gospodarczych, wcześniej kołchozów, a później jakichś y, przekształconych y, kołchozów y, w, w, w, w gospodarkę wolnorynkową, czyli drapieżną, złodziejską, y, liczącą koszty i zyski w sposób absolutnie no, y, taki... No, no nie znający sprzeciwu, tak bym powiedział. W powiązaniu z ogromną żyznością tej ziemi, bo to są potencjalnie najlepsze w ogóle ziemie w całej Europie, bez żadnej przesady, no to jest potężna siła gospodarcza, produkcyjna. Dlatego firmy z Polski, które tam się wybrały, zarobiły na tym ogromne pieniądze. Właśnie z powodu tej tej naturalnej przewagi konkurencyjnej, no bo z jednej strony mamy duże y, dostępne areały, gdzie można się umówić z jakimś tam panem prezesem i, i, i zwyczajnie, no za dobre pieniądze, stosunkowo niewielkie, produkować bardzo dużą wydajność z hektara. No i te dwie rzeczy, y, y, w dodatku jeszcze stanią stosunkowo energią, która w Polsce dramatycznie podrożała kilkukrotnie, przypomnę, w małych gospodarstwach, no to jest przepaść. I ten do tej pory, jeżeli mówimy o, o wolnej konkurencji rynkowej, Polska obciążona tymi wszystkimi unijnymi dyrektywami jakościowymi i tak dalej, kontroli rolnej i tam różnych tam środków dopuszczonych, niedopuszczonych i tak dalej, teraz podwyższono kilkukrotnie koszty, między innymi nawozów, energii i tak dalej, niezbędnych do produkcji rolnej. Dochodzi teraz do zderzenia stanią produkcją niekontrolowaną, tak, z bardzo żyznej ziemi, co najmniej dwukrotnie większej wydajności, tak, przy niskich kosztach wsadowych, no to mówimy o, o, o, o przepaści. To jest rząd wielkości, dosłownie, jeżeli chodzi o ceny w sensie hurtowej, kosztowej. Ile realnie kosztuje produkowanie tony żywności tam i tu, jeżeli to z, z, wymierzymy w cenie, że tak powiem, międzynarodowej, na przykład dolarowej albo euro. To tak wychodzi, 1 do 10. Jeśli przymknijmy oko na wymagania fitosanitarne. No to właśnie e, o Koszty, tym mówimy. kontrole i te wszystkie historie, które administracyjne, które naprawdę dużo czasu zajmują y, polskim producentom. Ale nie to tylko, jest to ułamek co, bo... kosztu. Ale nie tylko czasu, bo przecież samo to, że masz wymogi na przykład co do jakości tych, tych środków tak zwanej ochrony roślin i koniecznych procedur sprawdzających tam i, i rejestrujących te środki, które zastosowano i tak dalej, no to podnosi koszty, że tak powiem, tego nawożenia, zwiększenia wydajności co najmniej dwukrotnie. Rozumiesz? Bo po prostu. Do, już ten jeden czynnik powoduje, że, że towar wyprodukowany za wschodnią granicą jest dwa razy tańszy. W sensie tak, kosztu. Tak. Te bariery unijne, w sensie, te, właśnie te wymogi tam jakościowe, kontrole tam co najmniej dwukrotnie. No bo to są tysiące godzin rocznie tam i tak dalej, droższe te, właśnie te nawozy i inne rzeczy i, te, i tak dalej, i tak dalej. A, a jeszcze do tego energia, a jeszcze te, te administracyjne ograniczenia, a do tego jeszcze wiesz, rabunkowa gospodarka, gdzie właśnie nic się nie sprawdza tak, i nie ma żadnych kontroli i tak dalej. Czyli jest redukcja kosztów e, wszystkich do, do, do, do, do gołych kości. A na końcu jeszcze się okazuje, że żeby obtanić to po całości, to skoro nie ma żadnej kontroli, to sprzedamy towar drugiej, trzeciej albo czwartej jakości i opylimy go jako pierwszy, tak? <grybujesz> I zmieszamy z tym towarem polskim tutaj na naszym rynku i tę mąkę się opyli i wszyscy będą szczęśliwi. No bo do tego doszło. Ja ci, jak to, to znowu nie jest... Mój wymysł, tylko treść postępowania prokuratorskiego, śledztwa, które się toczy, stwierdzono na masową skalę mieszanie zboża nielegalnie importowanego, czyli niespełniającego żadnych norm jakościowych, zatrutego, z, z zbożem krajowym i produkowanie z tego mąki, ona znalazła się w obrocie. I to właśnie z tego paragrafu zagrożenia masowego zdrowia i życia prokuratura, któraś tam rejonowa prowadzi śledztwo. No, w, w, źle wyglądają te wszystkie procedery, yy, dlatego yy, też yy, rolnicy obserwują yy, pojawianie się różnych yy, słupów, że tak powiem. Yy, wiadomo, co to za zjawisko, ale są słupy zwyczajne, takie małe i yy, słupy specjalne. Coraz więcej słupów specjalnych yy, macza w tym palce, bo to jest olbrzymi biznes, yy, ogromne pieniądze. Monotematyczne interesy dosyć, więc relatywnie mało zagadnień do opanowania. Jak się już to wdroży, to już potem leci pociągami. No Ja to nazywam tak kurczaki buszujące w zbożu. To znowu podwójne, potrójne znaczenie, bo mamy do czynienia z osobami, które są dobrze umocowane w biznesie. Co więcej, także zorganizowane grupy biznesmenów różnego pochodzenia biorą udział w tym transporcie, bo jak wiadomo, gdzie szybkie pieniądze, tam się półświatek kręci. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja, że tak powiem, frontowa? Jak przewidujesz, czy w tym roku ogłoszą końcówkę banderoli? Ja uważam, że tak. Co prawda ta główna potyczka, którą żeśmy spodziewali się obserwować w okolicy świąt wielkanocnych naszych tutaj, a potem prawosławnych, nie następuje póki co jeszcze, ale to nie jest jakaś duża obsuwa. Dzisiaj media informowały o wizytacjach szefów obu stron, rosyjskiej i ukraińskiej na froncie. Jakieś takie niespodziewane wizyty, więc tego typu posunięcia sugerują większe zainteresowanie tymi odcinkami, chociaż odcinek frontowy ma bodajże 950 km. To nie jest błahostka, to jest poważne, są wyzwania i kosztowe, i sprzętowe, i oczywiście dla armii. Także, ale dla, wracając do tego głównego motywu, Wajcha została moim zdaniem, nie tylko moim zresztą, przestawiona i widać e, takie dążenie do wygaszenia tego tematu. Po pierwsze, e, brak funduszy, 100 miliardów dolarów ze strony amerykańskiej, przekroczone z e, okładem, e, już budzi pewne zniecierpliwienie w, w Senacie, w Kongresie. E, w, coraz większy sprzeciw się pojawia ze strony e, oczywiście Republikanów. Zdaje się, że tam była zmiana w proporcjach w którejś izbie w Stanach i pewne rzeczy już nie przechodzą tak łatwo. Demokraci utracili swoją przewagę. I co tam jeszcze? No, Stany Zjednoczone z różnych źródeł, bo to także źródła bliskowschodnie wspominają, mają zupełnie inny problem, w innym miejscu z pewnością nie jest to Ukraina, to jest tylko pierwszy szczebel do poważniejszych rozgrywek i te sprawy tutaj jakby powoli wypełniają swoje funkcje. Tak, ale eskalacja na wschodzie jest całkiem nieunikniona, bo tam już przywieziono tyle sprzętu i tyle poczyniono przygotowań, które wciąż się toczą, no że dalsza zabawa ostra jest no, po prostu zaplanowana i będzie wykonana, a ty mówisz nie, ja to widzę inaczej uściśle nie mówię, że tego nie będzie tylko jakby widać kres dopalenia tego to znaczy, jesteśmy przed szczytem bo to wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście tak jest, tak jak mówisz czyli mamy zgromadzone potencjały wojskowe które nie zostały jeszcze użyte w całości. Natomiast widać pewien horyzont, który moim zdaniem będzie musiał być osiągnięty, czyli będzie trzeba to wypalić w miesiącach letnich. Tak bym to nazwał. No, w kongresie amerykańskim ci politycy prowojenni już kilka razy powiedzieli, że nie są w stanie przy Dalej proponować e, finansowania e, tej zabawy poza horyzont tego roku. To załatwia sprawę już definitywnie, bo w przyszłym roku nie będzie pieniędzy, to tyle znaczy. E, I e, no, te, te wizyty, o których mówisz zaraz e, po świętach wielkanocnych prawosławnych, które się odbyły w ten weekend, e, czyli we wtorek teraz, a częściowo jeszcze w poniedziałek świąteczny na, na froncie wschodnim po obydwu stronach bo tam był i Zieliński i Płucek po drugiej stronie no to bardzo chyba obrazowo ilustrują stan przygotowań mało tego jeszcze bardzo ważny element wczoraj, przez wczoraj w niedzielę na zaproszenie rosyjskie w Moskwie był z roboczą wizytą chiński szef sztabu. Tak, się tak to jest ważna wizyta. Li Shangfu, taki wysoki, kostyczny, suchy, ale bardzo rzecz, rzeczowy oficer średniego pokolenia. Podobny, jeżeli chodzi o, o tę nową ekipę do mi, nowego ministra spraw zagranicznych. Ja nie mówię o posturę bo oni akurat się różnią. Wzrokowo, ale ja mówię o rodowód i światopogląd, przynależność, powiedziałbym, polityczno-pokoleniową. Oni wyraźnie poniżej czterdziestki, goście bardzo energiczni, u szczytu, że tak powiem, zdolności, wydolności psychofizycznych bardzo oczytani i biegli w swoich dziedzinach, więc no Chińczycy się, że tak powiem, nie patyczkują, ta ekipa starców odchodzi daleko, w cień. Teraz nadają ton goście ze środkowego, średniego pokolenia, którzy się nikogo nie boją, to oni nie mają niepotrzebnych wstydów i uważają, że Chiny ich miejsce na arenie światowej trzeba teraz wyrąbać i jego go utrzymać, bo mają wszystkie potem atuty i to nie jest żadne złudzenie, to nie są ambicje Mao Zedonga, nie, to jest dzieło, które oni Teraz wdrażają i są z tego dumni. I ten facet, ja nie mówię, że, że jeżeli chodzi o chińskiego szefa sztabu, to jest jakiś specjalny militarysta, który podpali świat. W wojnie atomowej, nie, nie, to bardzo e, rzeczowy, skrupulatny i skromny w sumie oficer. To, e, taki pokojowy, powiedziałbym, ale jeżeli go uderzysz, to, to się nie będzie patyczkował. Po prostu, na tej zasadzie. Czyli rozumiem, że tu nie ma e, żadnej ściemy. Oni się nie wstydzą tego, co mają, są pewni tej siły, sprawdzają ją na bieżąco, rozbudowują i no, jak dojdzie do bójki, to proszę bardzo, jesteśmy chętni. No. To znaczy się tak. Tutaj właśnie nie ma sprzeczności w tym, co powiedzieliśmy obaj, bo ja widzę koniec tego zdecydowanie, ale to nie znaczy, że to będzie gasnąć od razu, lecz dopiero za jakiś czas. A to, co się ma wydarzyć, to się zapewne wydarzy niebawem, bo rzeczywiście Chińczycy tutaj naciskają. Proponowali rozwiązania pokojowe, nie zostały one wzięte pod uwagę. Zatem widać, że troszkę z innej strony tutaj działają. Zapierają się, że nie ma żadnego wspomagania sprzętowego, a wiadomo, że jest. Jest absolutnie. Amerykanie tutaj to potwierdzają. No, nie mogą ujawnić oczywiście źródeł i skąd to wiedzą i dowodów, które na to mają, ale można wierzyć, że te think tanki, które to komentują, no, no, nie należą do durniów. No. Tak, także reasumując obie części wypowiedzi, będzie potyczka i to gruba, sprzęty będą wypalane i niestety przy dużej ilości ofiar po obu stronach. Plan nie jest jeszcze domknięty, ale jest domykany. Horyzont finansowy ze strony amerykańskiej jest już wyznaczony. Także widać, że Stany zmierzają zupełnie już w inną stronę i inne rzeczy pojawiają się na horyzoncie i to coraz bliżej. Rosja też wewnętrznie chyba jest już znudzona z jednej strony i no, zawstydzona takim mizernym postępem ze swej strony tych twardogłowych generałów ale tam zapewne są ukryte cele i to tempo które zostało przyjęte ze strony rosyjskiej nie jest bez przyczyny i nie wiadomo co tam jest jako wiodącym powodem ale można wytypować kilka jak tutaj nie chcę że tak powiem wypowiadać, Myśmy o tym już troszkę mówili wcześniej, ale walka z nazizmem i specjalne operacje muszą mieć swoje logiczne konsekwencje, tak jak to Rosjanie nazywają, więc oni się tej wersji trzymają. Bardzo niepokojące jest to, że w poniedziałek wielkanocny w Moskwie był szef sztabu. Człowiek, do, nie dyplomata, tak? Czyli, czyli najwyższy wojskowy, można powiedzieć. Goście no to z grubej rurywali. No i nie był z wizytą, że powiem, kurtuazyjną po to, żeby życzyć szczęśliwej Wielkanocy, tak? No i to, czyli, że był na gorąco, mimo tych świąt, zaproszony przez Putina i w rozmowach tych z rosyjskim szefem sztabu, czyli ministrem obrony w Szojgu, brał udział też Putin. Co jest zupełnym ewenementem w sensie dyplomatycznym, bo do tej pory ja nie pamiętam takiego wydarzenia, żeby w spotkaniu z najwyższym generałem, nawet sojusznika, a przecież sojuszu rosyjsko-chińskiego podobno nie ma oficjalnie, brał udział prezydent, bo to są inne, tak powiem, zakresy obowiązków. Ale w sytuacji nadzwyczajnej, czyli wojny, w, której, w którą się zaangażowała Rosja, i zagrożenia wojennego odczuwanego ze strony Chin wokół Tajwanu, no tak, tego rodzaju robocza wizyta ad hoc na tle, że tak powiem, zabawy na Ukrainie przedsięwzięta jest absolutnie logiczna. I tylko w tym świetle. No bo nie była to gorąca sprawa Tajwanu chyba. No z pewnością nie, bo nie w tych okolicznościach. Także widać, że zarówno Rosja, jak i Chiny, potrzebują tutaj pchnąć te procesy do przodu. W ogóle obserwujemy zawrotne tempo wydarzeń, bo przecież dni to jest cała epoka w wszystkich spotkaniach dyplomatycznych, wojskowych, w różnych akcjach, manewrach. Tak czy inaczej Tajwan również nie jest oderwany od rzeczywistości. On wpływa zarówno na Bliski Wschód, jak i na Ukrainę, ale zdaje się, że przyspieszająco, po to, żeby oba rozwinąć, rozwiązać i zamknąć. Tak to, no, tak to odbieram. Powołam się na niedawne słowa, zresztą z tego weekendu, oburzające, skomentowane na bieżąco w Pekinie, głośnym oburzeniem w postaci nauty dyplomatycznej, Słowa naszego premiera wygłoszone w Nowym Jorku, no że przecież musimy bronić Ukrainy, my jako sojusz natowski, bo jeżeli nie, to w następnym kroku yy, przecież Chińczycy napadną na Tajwan. Takie Young tym stało. To, że nie tylko Rosja, bo poprzednim, przypomnę, niedawno Morawiecki tym się pochwalił, że jako dyplomata, no że przecież Ukrainę musimy bronić, bo w następnym kroku, no to Rosja napadnie na całą Europę, tak? Więc Ukraina tak naprawdę to broni, jest przed murzem chrześcijaństwa i broni nas przed najazdem rosyjskich Mongołów, tak? No. A teraz to, to troszeczkę dalej poszło już tak na no, Ukrainę powiedziałbym y, pana Twardowskiego, no że no, to teraz to w związku z tym, że to oni się kolegują, to są taka oś zła. Tutaj to, to, to, to nie, nie dopowiedziano, że Rosja z Chinami tworzą te oś zła, no ale Rozumie się samo się, no że jak temu, jeżeli totalitaryzm, to, totalitaryzmowi nie położymy kresu, no to w następnym kroku przez Chiny napadną na Tajwan. Podobało mi się dyskonto ze strony chińskiego MZU. Myślę, że więcej osób dostrzega tam ostry humor. Mianowicie wypowiedzieli się w ten sposób, że pewien urzędnik z Polski yy, ogólnie rzecz biorąc wtrąca się w nie swoje sprawy. To no, ujęte. Tak, ale zauważ, jakiego kalibru jest to dyplomatyczny blamasz. Chociażby z tego powodu, że to nie jest ten człowiek, nie jest ten zakres kompetencji i y, uzasadnionego interesu. No bo jakkolwiek by nie brać na poważnie wygłoszone z tej samej okazji imperialne interesy polskie, które popieram serdecznie, no bo chciałoby się mieszkać w lokalnym mocarstwie, tak, że Polska jest gotowa do przejęcia roli tego hubu. No. Tłumaczę na polski mocarstwa regionalnego, pomagającego Ukrainie, a jednocześnie broniącego tej części Europy, czyli NATO, tej wschodniej flanki, przed zagrożeniami ze wschodu, wiadomo którymi, czyli z Kremla, tak? No okej, okay, no to jeszcze NATO w sensie historycznym, pamiętając doświadczenia jagiellońskie, mogę się zgodzić. Okej, okay, w porządku, to, to ma uzasadnienie historyczne, rozumiem. Nie wykracza poza zakres kompetencji. No ale wygłaszanie wniosków co do Azji, tak? Sprzymierzonej z, z Tuchajbejowiczem. No to już no to poza zakres kompetencji, bo tam nas nigdy nie było, tak? I tam nasze interesy nigdy nie sięgały. Ja, ja powiem więcej. Kończę. Ja więcej, zaraz, słuchaj, bo... Nasze interesy kończyły się zawsze na dzikich polach i śluz. Dalej już nie. A tu nie, tu nie. Tu w ogóle jest taki nowy trend w. W nie w gospodarce, tylko w polityce zagranicznej, bo dzisiaj właśnie widziałem takie notatki. Co prawda to na Twitterach było, więc ich pochodzenie jest niesprawdzone, ale wojna w Sudanie to również jest nasza wojna. Jesteśmy żywotnie zainteresowani wojną w Sudanie. i Ja widzę tutaj taką szerszą perspektywę tego, bo my od dłuższego czasu, można by rzec co najmniej od 300 lat interesujemy się wszystkimi wojnami w okolicy bliższej i dalszej, więc może to jest jakaś taka przywara narodowa, żeby w tych wojnach iść i tam walczyć za kogoś, bo tam za siebie to żaden problem. Właściwie naturalna i zrozumiała sprawa, za rodzinę, za bliskich, za, za przyjaciół czy swój naród, ale walczyć za innych, no to już jest pewien stan umysłu i moim zdaniem, Coś tu jest w tym procesie edukacyjnym nie w porządku, a może to jest jakieś programowanie podprogowe czy neurolingwistyczne, że my tak na te wojny, te dalsze, coraz dalsze, no już sięgamy Azji i Afryki niemalże. Jest to zastanawiające. Rozumiem, że chciałbyś zwyczajnie wyrugować z, z, z, z, z lektur Sienkiewicza. No bo wiadomo. No może nie aż tak, da, daleko. że Hartum i tak dalej. My znamy Hartum wyłącznie z powieści Sienkiewicza w pustyni. A to tak to, tak, to tak, Więc <grym> mamy się nie interesować Sudanem, no to trzeba zlikwidować Sienkiewicza. Ja uważam, że Sienkiewicz był ruskim agentem. I mam doświadczenie graniczące z pewnością. Jest podejrzenie, że był ruską onucą. Tak. Zdecydowanie. Teraz to zrozumiałem. W tej chwili e, mój umysł został tą myślą przeniknięty, że ta ruska agentura, ona tutaj działa od wieków. I to jest pewne, to jest sprawdzone, niepodważalne. No w Hartumie, I Ona indoktrynuje czy... nasze społeczeństwo i ono jest przez to takie. Ja chciałem Ci powiedzieć, że wpływy rosyjskie w Hartumie są mocno wyczuwalne, bo... Ławrow tam załatwił, już przyklepał i chyba jest posłowie co do budowy bazy morskiej na wybrzeżu wiadomego Morza Czerwonego, tak? To wszystko w zeszłym tygodniu. Co, co tu wiele tłumaczy, no. <ścoughs> no bo nie, nie tylko w Syrii ma bazę morską w Tartus, ale tu się okazuje, że będzie jeszcze miał na Morzu Czerwonym. No a w, sam rozumiesz, że ludzie, w, w wiadomym stroju głowy no nie lubią takiego towarzystwa w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Bo co prawda dobrze z nimi żyją w sensie językowym, bo większość mieszkańców tego kraju mówi po rosyjsku, co dziwne, ale z drugiej strony nie dziwne, patrząc na strukturę etniczną przybyszu. No ale co innego się tak powiem, kontaktować i handlować, a co innego mieć bazy okrętów podwodnych no u siebie, tak, no, obok no największego portu No, także, no, jest kłopot, tak, i to narastający, także powiem Ci, że w tym Hartumie i okolicach dzieją się dziwne rzeczy, bo ja w prasie czytam naszej, że y, doszło do, do y, y, konfliktu zbrojnego między armią i, co ciekawe, bojówkami paramilitarnymi. No i ja zacząłem badać, jakie to paramilitarne siły działają na tym wielkim obszarze piasku i pustyni sudańskiej, yy, no bo to jest kraj mniej więcej wielkości Polski i Ukrainy razem wziętych. Troszeczkę większy od Egiptu na północy. A jest jeszcze, mieści się dalej na południu Sudan południowy, jakby było mało, bo on się nie podzielił. Jest to tak duży kraj, że zdążył się jeszcze podzielić i trochę zostało. No i tam liniami prostymi tam jest oddzielony, jak wiadomo. Więc to się na piasku łatwo rysuje, a wielbłądy to chodzą po tym piasku tam nikt tego nie kontroluje, no bo jak postawić rogarki, niż labany na piasku. No więc wiadomo, że rządzą oczywiście klany te tych różnych watażków i po tym piasku się, jak ktoś potrafi, to te kilkaset kilometrów przejdzie z karawaną. Jak go nikt po drodze nie opodatkuje albo z satelity nie zestrzeli, to jest okej. Okay. No więc tam takie warunki panują i badam te sprawy paramilitarne. Co to za dziwne wybryki, znał o wielbłądach tam latają, nie? Paramilitarne, bo do tej pory nie słyszałem. A to się okazuje, że to jest, elitarne są siły wojskowe, rządowe jak najbardziej, ale podległe innemu generałowi, który właśnie te elitarne siły szybkiego reagowania zbudował, taki y, hartumski grom, z, za przeproszeniem, bardzo liczymy, bo tam kilkadziesiąt tysięcy tych komandosów jest w beretach. No i ten generał się okazuje, y, wypowiedział posłuszeństwo, dowództwu naczelnemu w Hartumie i mówi, ja tu was nie słucham, bo tu wy się kolegujecie z Ruskami, budujecie nową bazę. <grym> A to jest wbrew naszym umowom międzynarodowym. Wiadomo z kim. No. I zaczęli się strzelać. Także, wiesz, wiadomości prasowe no są mylące, no bo siły parlamentarne w liczbie 50 tysięcy wojowników wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, no to... <grym> To taki dziwny eufemisz, wiesz. Ciekawe rzeczy się dzieją na świecie. Jeszcze odnośnie Pana Klasztornego, czyli Ławrowa, bo on ma taką facjatę bardzo poważną, coraz poważniejszą zresztą. Czyż on nie odwiedzał Ameryki Południowej w szerokiej podróży turystycznej po tak. wielu krajach w tym tygodniu? No, tak ma mi się zagranu, wydaje, że on tam gdzieś bywał jeszcze. Ma, ma to odwiedziny u wszystkich, że tak powiem, zwaśnionych, zaprzyjaźnionych narodów z, z centralą na Kubie, czyli tam, wiesz, Wenezuela, Kuba, tamten, no... Ekwador te sprawy, tak? tak? Tak, tak, tak. Tam, gdzie wszystko, że w pobliżu, że tak powiem, na południu Meksyku Rosjanie zdołali się niedawno ukorzenić, to tam przyjacielska wizyta się odbywa i chyba zostaną zawarte nowe umowy w związku z zapętlającą się sytuacją międzynarodową. Ja jestem zaszokowany tempem wydarzeń, bo próbuję robić jakieś notatki z tego, ale zanim ja coś zapiszę, to już się coś nowego wydarzy. To praktycznie można tylko krótkimi zwrotami sobie pisać w jakimś zeszyciku noszonym ze sobą praktycznie cały czas, bo jest tego takie mnóstwo. Widać, że zmierzamy do przesilenia i... To co nam się nie zmieściło w odcinku poprzednim, czyli Bliski Wschód i świąteczna wymiana ognia, to chciałem teraz do tego powrócić, bo są dalsze ciągi tych wydarzeń, to już będą prawie dwa tygodnie tych przepychanek w oparciu początkowo o ten system, remont systemu sądownictwa, jak to jest nazywane. Ja tam wspominałem Homskiego zeszłego tygodnia, mm -hmm. ja wiem mniej więcej skąd on pochodzi, komu wypadł, z której części, z, jakie to ma pochodzenie, niemniej jednak wywiad w Al, Al Jazeera to z natury rzeczy no nie jest taki prawomyślny co do kraju kapeluszników, bo Al Jazeera nie jest... Timesem izraelskim z natury rzeczy. Tak, ale jest się... lewicowa. Tak, jest lewicowa, owszem, ale niemniej jednak nie jest tym pierwszorzędnym nurtem, jaki można powiedzieć. Zresztą Noam prezentuje dosyć krytyczne podejście z punktu widzenia Ameryki, ponieważ Nataniahu teraz zupełnie się zerwał z tej współpracy. Eee, nie wiem czy słychać mnie? Halo, halo? O, coś się zerwało? Zdaje się. No, halo, halo, słychać mnie? Nie słychać. Ja zaraz nie słyszę w każdym razie. Chyba jakiś mamy tutaj. Eee, za dużo nazwisk było, zdaje się. Halo, halo? Yeah. Coś, coś tam, będę musiał inaczej mówić, bo widzę, że. Nie, no. Ja... Ty, czy mnie powinieneś teraz słyszeć? Tak, teraz Cię słyszę, teraz Cię słyszę. Bo coś się zerwało na kilkanaście sekund. Słuchaj mnie? Halo, halo, jeszcze raz. Ja Cię odbieram cały czas, głośno i wyraźnie. Dobra, to teraz już się słyszę. Okej, okay, bo po, po pewnym nazwisku zazgrzytało, zachrobotało i się zerwało. W każdym razie obecny premier troszkę się zerwał z łańcucha, co jest tutaj mu wypominane ze strony amerykańskiej, że podkreśla i niezależność i że oni sobie sami poradzą. Niepotrzebne jest im żadne wsparcie. Ze strony amerykańskiej odezwał się Sanders, niejaki Bernie i postawił wątpliwość legalność pomocy do naszego tutaj kraju, o którym mówimy, a to na ciekawej podstawie łamania praw człowieka przez siły zbrojne, bo to jest wątek szerszy od jednej i od drugiej strony, od zewnętrznej i wewnętrznej, I ponieważ kongres... Prawo Stanów Zjednoczonych uniemożliwia finansowanie organizacji, yy, które łamią prawa człowieka, a w tym przypadku mogłoby się tak zdarzyć. Niektórzy mogliby to tak ocenić. Yy, wszystko na bazie tego yy, sądownictwa. Yy, co tam dalej? Yy, dwa tygodnie temu we czwartek yy, rozpętała się zawierucha prawie że wojenna, bo to z godziny na godzinę. Tam były rakiety, odwety, armia zaczęła bombardować cele w Syrii, na zachodnim brzegu. Wiele tych akcji było. Przygraniczne miasta otwarły schrony. To można było dosłownie w parę godzin śledzić rozwój wydarzeń. Stany Zjednoczone ze strony Białego Domu poinformowały, że... Prezydent jest w gotowości, że jest informowany na bieżąco, czyli widać było, że podniosło wszystkim ciśnienie. Strona amerykańska spodziewała się gwałtownego odwetu Izraela na napastników. To są wiadomo grupy terrorystyczne, których mocodawcą jest Iran w tym przypadku. Ale wbrew pozorom nic się takiego nie zdarzyło po krótkiej wymianie ognia. Wszystko ucichło, także to był taki moment jakby przygotowawczy do czegoś większego, były spotkania na szczeblu, wszyscy notable od bezpieczeństwa się spotykali tego wieczora, rozpatrywano tak zwane wszystkie scenariusze na stole, jakie można było sobie wyobrazić, więc było to mocne. Bezpośrednio po tym e, wypowiedzieli się notable tacy jak Gantz, to jest były minister obrony, powiedział w ten sposób. Mamy bank celów, przeprowadziliśmy szeroko zakrojone ćwiczenia, e, IDF jest wyszkolony i gotowi, gotowy. Jesteśmy gotowi na e, tę wojnę. I to są takie moim zdaniem kluczowe słowa, które wypowiada były minister obrony, że Bliski Wschód jest już rozgrzany do czerwoności. Praktycznie czeka się na ten moment zapalny, który będzie właściwy, bo one są wszystkie pod, podtrzymywane. Zamieszki na Wzgórzu Świątynnym też były, one były szeroko komentowane w świecie arabskim. Z tego też powodu Erdogan dzwonił do Raisiego, czyli do Iranu, mówiąc, że świat arabski powinien się zjednoczyć przeciwko Yy, takim bandyckim zachowaniom. Yy, no są to słowa bardzo ciężkie, bardzo znaczące. Yy, szereg demonstracji się odbył w różnych krajach. Powszechne poparcie. Oczywiście yy, takie demonstracje zawsze wyglądają w ten sposób, że, że tłum skanduje i strzela z kałasznikowych w, w, w, w chmury, yy, podgrzewając yy, wzajemne nastroje. Kolejny pan tutaj z partii izraelskiej, Edelstein z partii Likud, mówił, że w związku z tym, że Iran jest odpowiedzialny za Hezbollah, a Hezbollah sobie z Libanu szczela, gdzie popadnie, nie wolno nam ścigać ogonów, ale uderzyć w głowę węża, czyli w samo centrum. Tu już mamy kolejną deklarację ataku na Iran. Te reakcje wojskowe ze strony IDF-u były komentowane rozmaicie. Jedni mówili, że to była akcja mocna i zdecydowana, inni znowu, że to był obraźliwy, kiepski żart, że siły terrorystyczne w ogóle nie zostały tym dotknięte, co oczywiście siły terrorystyczne Hezbollahu podchwyciły i naśmiewali się, mówiąc, że IDF zbombardował pola bananowe, a nie żadne cele. Te kpiny w obie strony tutaj były dosyć rozdmuchane. Co tam jeszcze? To... A, w tym wszystkim Irańczycy z Syryjczykami spotkali się w Arabii Saudyjskiej w jednym dniu, co zostało uznane za totalne dyplomatyczne szaleństwo, po oczywiście po chińskiej interwencji. Tutaj wszyscy byli zdziwieni, w jakim błyskawicznym tempie Chinom Udało się przełamać lody na Bliskim Wschodzie i w ilu miejscach ich polityka zaczęła ostro przynosić efekty jednoczące Bliskich Wschodzie? No Saudowie to... <śmiech> zwyczajnie otwierają zgodnie z zapowiedziami pierwszymi stosunki dyplomatyczne i już chyba terminy wizyt wzajemnych prezydentów między Arabią Saudyjską i Iranem są ustalone zaproszenia są przyjęte, wzajemne te robocze relacje nawiązane przez ministrów spraw zagranicznych jest termin otwarcia placówek dyplomatycznych bo to wiadomo nie odbywa się z dnia na dzień no i wizyty prezydentów wzajemne wizyty i rewizyty już są ustalone więc to oto tak zwane ocieplenie czy wznowienie stosunków dyplomatycznych idzie pełną parą mało tego Zwrócę Twoją uwagę, że przed kilkoma dniami odbyły się konsultacje i odnowienie stosunków dyplomatycznych między Saudami i Hamasem, czyli tą organizacją zbrojną, która i polityczną, które, które tak naprawdę to jest uzbrojona partia polityczna, która rządzi w Libanie, a Liban to jest ten kraj, który jest niezbędny do przeprowadzenia operacji wojennej na Bliskim Wschodzie. Dlatego przy ostatniej okazji był bombardowany przez myśliwce F-35 równolegle z celami w Syrii. Tak? I Saudowie okazuje się tak dalece się z Bisur Manili, no, że rozmawiają i nawiązują stosunki nie tylko z Hezbollahem, ale także z Hamasem. Czyli są, że tak powiem, przyjaciela i sojusznika stali się nagle cichym, a może nawet otwartym wrogiem. Więc no, ciekawy pejzaż się wyłania z tego wszystkiego. Tak, jeszcze podkreślę to, że to spotkanie Saudów z Hamasem nie było spotkaniem towarzyskim i poufnym, lecz spotkaniem na szczeblu oficjalnym. Roboczym, czyli to było tak, na, to tak. to, o, o, odnowienie stosunków zerwanych ileś tam lat temu dyplomatycznych, że z tymi ludźmi nie rozmawiamy, bo to są terroryści, a teraz z nimi rozmawiamy, bo to już nie są terroryści, tylko właściwie kulturalni ludzie, prawda? I, no i Tylko, z... tylko bardzo zdecydowani. Tak, oni się trochę zdenerwują, ale przecież można z nimi gadać. A no nie trudno zgadnąć, gdzie jest ojciec krzesny tego całego rozgardiaszu w Pekinie. No i, i to nawet nie jest ten minister spraw zagranicznych, tylko ten szef, to się nazywa komisja Centralnego Komitetu do Spraw Zagranicznych. On był poprzednio, uprzednio był minister spraw zagranicznych, a obecnie jest szefem tego partyjnego centrum strategicznych tam stosunków międzynarodowych, tak, czyli wiadomo, że to jest ta, ta, ta, ta komórka partyjna Komitetu Centralnego, która formułuje założenia i kontroluje wykonanie polityki zagranicznej tam w różnych wektorach. Nie? To jest ten człowiek, który to wszystko namotał. I on odbywał te wizyty robocze właśnie. To jemu się to udało i on jest na tym zdjęciu. Tam w tym. Ale jeszcze chyba z dzisiaj to jest informacja, bo nie zdążyłem tego zanotować, ale czytałem, że Chińczycy zaproponowali mediację i program pokojowy między Izraelem a Palestyną. Tak. Akceptując rozwiązanie dwupaństwowe tak zwane, które oznacza, że każde z państw będzie działać sobie osobno i autonomicznie, bez nadrzędnej funkcji Izraela. Także ja tu rozpoznaję takie błyskawiczne, zdecydowane działania porządkujące Bliski Wschód pod względem przydziału stron i, i sojusznictwa. To nie było w ogóle do pomyślenia jeszcze niedawno, a żeby tego typu propozycje ze strony chińskiej były w ogóle artykułowane pod y, kątem Izraela. To była jakby ich enklawa y, rządów. Zupełnie nikt nie miał prawa do tego się wtrącać, wyrażać nawet y, opinii y, na temat tego, co dzieje się i na zachodnim brzegu, i y, y, w Palestynie, w najbliższych i y, y, y, y, y w strefie gazy. To była zupełnie nietykalna sprawa. Natomiast już od tego czasu wydaje mi się, że Chińczycy tutaj wykażą duże zdecydowanie, ażeby podomykać na własny sposób, ja to nazywam chiński, przedpokój. Bo to jest coś, co ma zaistnieć jako przygotówka do grubszych działań. Na się... podobnej... Na podobnej zasadzie Wang Yi spowodował oficjalną propozycję chińską mediacji między Kijowem a Moskwą. Na tej samej zasadzie. I odpowiedział na to, ja tak to tłumaczę, bo tu jest zbieżność czasowa, nieprzypadkowa i tam innych drobnych gestów, powiedziałbym, polityczno-dyplomatycznych, na to odpowiedział, uderz tu, a no, się odezwą, odpowiedział w Nowym Jorku wspomniany premier Morawiecki z tą dziwną wyprawą wschodnią na Tajwan, że tutaj musimy powstrzymać tych autokratów, bo inaczej to zaraz najadą na Tajwan. Więc... Zwyczajnie bardzo mocno tą propozycją kogoś wkurzył, nieprzypadkowo, no bo Chińczyk Wang Yi, ten, ten architekt tego zbliżenia y, y, saudyjsko-irajskiego, no, podsadził temu lobby y, y, amerykańsko-żydowskiemu granat pod fotel. To, to jest ewidentna, to, to, to jest majstersztyk jak on to wykonał. Amerykanie z, sami przyznali z Departamentu Stanu, że są zaskoczeni tymi rozmowami i ich wynikiem. E, ubolewają nad tym faktem, że Riyad o, o tych postępach ich nie informował. I to wprost y, powiedział przecież do kamer y, amerykański minister spraw zagranicznych. Y, t, no, myślę, że nie, y, nie ogarnął sytuacji. On nie powinien był tego mówić, bo po prostu nie tylko przyznał się do porażki, ale do swojej własnej niemocy i głupoty. Ale nie będę z, y, oficjalnie przecież doradzał dyplomatom, skoro jest to ich zawód. tak? No i za to biorą pieniądze. Ale brzmiało to, no, ja, mi się zrobiło przykro w jego imieniu, a nie jestem specjalnym admiratorem e, akurat tego polityka. No przykro z tego powodu, że, no, że Chińczyk go ograł na kilku piętrach, a na koniec jeszcze ten zaczął płakać i się ma No słuchajcie, co się wam tego nie powiedziałem. Kurde, no. Mógł zachować godność, rozumiesz? A, a Chińczyk tylko się e, wyrozumiale, prawda, uśmiechnął do tej sytuacji, no bo osiągnął jeszcze jedną bramkę ponadmiarową, że wszystko okej, okay, wszystkie gole zdobyte i jeszcze dostał prezent dodatkowy. Ale to jest kolejny przyczynek do tego, że grupa BRICS rozwija się w sposób <coughs> lawinowy, jak magnes przyciągając coraz drobniejsze kraje i coraz większe obszary globu, wpychając w chiński porządek gospodarczy. I to się będzie, zdaje się, rozpędzać, bo tych chińskich sukcesów jest naprawdę wiele w imponującym czasie. Co więcej, jeszcze wracając do zwodu, jaki wykonał Riad, organizuje w przyszłym miesiącu spotkanie Ligi Arabskiej, dziewięć krajów, które się spotkają w celu przedyskutowania powrotu Syrii do macierzy, czyli przywrócenia szacunku dla Asada, który był wykluczony dotąd przez dłuższy czas jako tyran i satrapa. A tu się okazuje, że będzie znowu dyplomatą, bo praktycznie jest to już postanowione, ponieważ już były spotkania też w tym tygodniu, gdzie Asad został z honorami przyjęty i zaproszony do dalszych rozmów. No, sama nazwa Republiki Syryjskiej mówi, że to jest Republika Arabska, więc wykluczenie tego kraju z Ligi Arabskiej było, no, było potężnym ciosem wizerunkowym, politycznym dla, dla Asada, no bo to oznaczało, że jakby odcięto go od jego regionalnych korzeni, że, że sąsiedzi po prostu takby się go wstydzą. To był no, poważny cios polityczny dla, dla tego rządu, ale mimo wszystko on to, ten ciężki okres wojenny przetrwał. I obecnie jest na fali znoszącej no, w biedzie, w warunkach wojennych. Nie panuje na całym terytorium, ale dzięki pomocy wsparciu Chińczyków może przynajmniej odbudować normalne, cywilizowane stosunki ze swoimi sąsiadami. To, to Trudno przecenić ten, ten moment z punktu widzenia e, regionalnej polityki, bo oni wszyscy się jakoś tam między sobą różnią, prawda, każdy ma jakieś odmienne interesy, ale ten e, e, wydźwięk polityki zbiorowej, właśnie tej regionalnej, no jest trudny do przecenienia, bo to są społeczeństwa e, klanowe, więc te organizacje, e, rodowe i te właśnie etniczne, czyli Arabska, Liga Arabska, no cieszy się w tych wszystkich krajach wielkim poważaniem, no bo różnimy się, to są różne klany, wiadomo, różne tam języki tam i, i, i zwyczaje, ale my tu wszyscy jesteśmy Arabami. Rozumiem, że to, to jest taki jakby kontekst już ponadreligijny, to jest jakby konstrukt wyższej lojalności. My co prawda jesteśmy z innych krajów, ale wszyscy jesteśmy Arabami, tak? Tak i ta integracja jest coraz bardziej widoczna. Co więcej, świat arabski i perski właściwie wybadał już słabości Tel Awiwu, zarówno pod względem organizacyjnym, politycznym, jak i wojskowym. Te wszystkie potyczki to są takie testowania i żelaznej mycki, że tak powiem jako systemu obronnego i sposobu reakcji. Dlatego Izrael jest już poniekąd troszkę pod ścianą ze względu na narastającą integrację świata arabskiego i postępującą degręgoladę we własnych szeregach, ponieważ spór o remont sądownictwa wywołał już tak olbrzymie szkody, że to praktycznie nie jest obserwowane od dziesięcioleci, praktycznie od początku istnienia Izraela jako państwo, żeby tego typu spór był na taką skalę. W wyniku tego przykładowo agencja ratingowa MODYS obniżyła perspektywę gospodarczą, co oczywiście przełożyło się na izraelskie biznesy. Jest to strasznie niemile widziane wewnątrz kraju i, i piętnowane. Liga przeciwko zniesławieniu ADL wystąpiła przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych, czyli Bengwirowi, oskarżając go o rasizm i o co więcej nazizm. Także poziom już tego dyskursu jest trudny do opisania. Ja się nad tym temat zastanawiałem, czytając to na bieżąco. Okazuje się, że w dalszej części artykułu, który czytałem, podpowiedź Times of Israel mi podsunął. Mianowicie było to mniej więcej naziści w knesecie, ponieważ te partie ostro prawicowe i fanatyczne o lekko średniowiecznym pojęciu mentalnym prawodawstwa, ustawodawstwa i państwa jako takiego zasiadają z większością w knesecie i próbują właśnie przejąć kontrolę nad sądownictwem w całości, upolitycznić go. I ogólnie poza Izraelem jest to oceniane w ten sposób, że ten podział lewicowo-prawicowy, tradycjonalistyczny i modernistyczny przebiega już praktycznie przez wszystkie grupy społeczne i wszystkie urzędy. Co więcej, spadek wizerunku państwa izraelskiego może się też odbić na pozycji żołnierzy izraelskich, którzy najwyraźniej obawiają się, że mogą... Zostać sądzeni za, jak to powiedziano, czyny, które popełnili podczas służby na polecenie państwowe. Zatem stąd jest udział rezerwistów i żołnierzy w tych protestach, którzy odczytują to jako realne zagrożenie prawne dla własnych osób i rodzin, poprzez to, że brali udział w tych organizacjach militarnych, wojskowych, państwowych zresztą, które realizowały konkretną politykę. Można jeszcze przypomnieć 70 rezolucji ponad ONZ-owskich, które nakazywały takie czy inne działania lub zaniechania, które nie zostały wypełnione w związku z przekroczeniami prawa międzynarodowego. I to nam daje obraz podziałów, które się pojawiły, co świat arabski zdaje się doskonale wyczuwa i w przyspieszonym tempie integruje się przeciwko państwu Izrael. Wygląda na to, że centrala antysemityzmu powstała w Tel Awiwie. Taki jest, a kto jest autorem tego raportu? Liga przeciwko zniesławieniu, czyli ADL. Tak, no i właśnie w tym momencie już wszyscy rozumiemy, że schizofrenia sięgnęła zenitu i Hydra sama się pożera. No, wiele na to wskazuje, że Hański Kissinger z tego samego plemienia chyba po raz kolejny okaże się, że miał rację. Wizjoner tenże wspomniany w 2012 roku rzucił takie hasło, które wielu obserwatorów rozbawiło i pukali się w czoło bardzo znacząco, że za 10 lat Izraela nie będzie na mapie, nie podał powodów. Była to hipoteza absurdalna, nierealna, nierzeczywista, Lecz wobec takiego obrotu wydarzeń to zaczyna zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ zagrożenia dla tego państwa są coraz większe, sprzeciw arabski, coraz odważniejszy. Widać próby naruszenia granic, próby różnego typu ataków. A wiadomo, że państwo, które ma ograniczoną i liczbę ludności, i terytorium, i sprzęt wojskowy, chociażby najnowocześniejszy, jeżeli zostanie zaatakowany w sposób masowy no to nie będzie w stanie w sposób łatwy się obronić a co więcej konflikt z rządem amerykańskim coraz bardziej widoczny i rozbieżność tych stanowisk pogarsza sytuację i stawia Izrael w, to, w coraz gorszej sytuacji no, wygląda na to, że chłopcy po prostu przegieli pałę i to na kilku kierunkach jednocześnie więc cóż, cóż nam pozostaje obserwować, to no ja tu nie będę sędzią, nie będę rozjemcą, nie chciałbym się wypowiadać kategorycznie, nie znając wszystkiego, a nawet znając wszystkie fakty, pewnie bym przy okazji zwariował, więc lepiej zachować zastrożny dystans. No i tyle, no, na pewno jest gorąco i ten, ten nastrój pokazuje z wielu kierunków, że dochodzimy tu do jakichś paroksyzmów i one się odbędą. To jest nieuniknione. W tej zapętlonej wielowymiarowo sytuacji po prostu te, te występy masowe, protesty i te cyrkowe przetasowania w rządzie w ostatnich miesiącach to bardzo źle rokuje na przyszłość, że tam no, dojdzie do mocnego przesilenia, niestety yy, w postaci siłowej. Tych fa fajerwerków takich już yy, dosadnych, już nie tam liczonych kilkadziesiąt, kilkaset ofiar, to, to, to już będą większe rzeczy. Niestety, chciałbym się mylić, żeby do tego nie doszło, ale najwyraźniej już tak daleko sprawy zaszły, tak ci wojownicy... Yy, Amerykanie mają na to powiedzenie warmonger, czyli człowiek głoszący wojnę, czyli ten, który nawraca na wojnę, ten, który prosi o wojnę, o nią zabiega, o nią się modli. Ci właśnie prorocy wojenni chyba zbiorą żniwo, bo to już za daleko zaszło. Takie mam wrażenie na wielu w wielu wymiarach. Między innymi potwierdzeniem tej tezy jest to, że Chińczycy w akcji ratunkowej we własnym, dobrze pojętym interesie utrzymania swojego projektu te, te, tego szlaku jedwabnego, bo on biegnie, jedna z jego głównych odnóg biegnie przez ten region. Dlatego się zaangażowali w tę mediację z Persami między innymi, którzy są łącznikiem, że tak powiem, od tysiącleci. Nie, nie, ty, Przecież te karawany przechodziły przez, przez Persję, nieprzypadkowo ze względów historycznych i geograficznych. I głównymi handlarzami na tym szlaku do Chin byli starożytni Persowie, i później w nowożytności także. Na tym szlaku mówi się w przeważającej mierze, pisze w języku farsji. Nieprzypadkowo. Tak. Także Chińczycy nic nowego tu nie odkrywają i ich gorączkowa działalność z ostatnich dwóch lat, której poświęcili niewiarygodne nakłady pracy w dyplomacji, no przecież to się nie wzięło znikąd i skoro było zrobione po cichu i sami Amerykanie tego nie dostrzegli, więc było coś za coś. Skoro utrzymano taką tajemnicę, no to trzeba było wykonać niewątpliwie niewiarygodną pracę kontrwywiadowczą, żeby to wszystko w konspiracji mogło być dopięte. Niewiarygodny wysiłek temu towarzyszyła. Chińczycy to zrobili i proszę bardzo, pyk, mamy takie porozumienie. Udało się z zwaśnionych szyitów pogodzić z sunnitami. Proszę bardzo. Także ja nie jestem tu specjalnym piewcą wie, wielkich osiągnięć dyplomacji chińskiej, no ale ten dowód mówi sam za siebie. To osiągnięcie nie, nie do pomyślenia kilka lat temu. Po prostu, proszę pana, niech pan nie wróci z obłoków. To, to się nie wydarzy, tak? Tak, tak, właśnie takie można było spotkać wówczas opinie, a tu e, zupełny zwrot, przestawienie wajchy o 180 stopni. Hmm. Natomiast, żeby podsumować ten wątek e, bliskowschodni i izraelski dokładnie, e, bo tutaj widać, że te podziały są już tak głębokie, że zróżnicowała się ocena zarówno Holokaustu, jak i walki z antysemityzmem, co widać po tych ostatnich raportach i sporach, rządowo-agencyjnych, e, to przecież agencje są e, działaczy e, prożydowskich. E, wypowiedział się także były szef wywiadu IDF e, ze właściwie taką troską mówiąc, że szkody, które powstały w wyniku z tego sporu o, o sądownictwo mogą być niestety nieodwracalne, ponieważ tak wiele utracono z tej jedności i są tylko dwie odpowiedzi na to. Dlaczego na ten jachu działa w ten sposób? Pierwsza, to, że jest zupełnie szalony, postradał zmysły i druga, że ma coś tak ważnego do zrobienia, że jest gotów przełknąć wszystkie o obelgi wszystkie zarzuty i całe to polityczne zakłopotanie aby doprowadzić swoją misję, o której nie do końca coś możemy powiedzieć do końca do, do finału, który nie bardzo wiadomo czym jest ja się tutaj spodziewam jakiejś właśnie tej drugiej przyczyny że istnieje finał pewnego projektu bardzo grubego i to właśnie za jego kadencji ta finalizacja ma się rozpocząć. Tak. Na jednym z portali, zaraz już to dokończę, bo to jest ostatnie zdanie do tego, do tego wątku, podejrzewa się analitycy, tacy prognostyczni dalekiego zasięgu, podejrzewają, że to właśnie Stany Zjednoczone postanowiły zlikwidować tę kulę u nogi, jakim jest finansowanie właśnie Izraela i wspomaganie Bliskiego Wschodu od tej strony i zakończyć ten projekt tak, ażeby on nie był tak absorbujący i uciążliwy dla polityki Stanów Zjednoczonych, które teraz radykalnie tracą na znaczeniu i zupełnie inne przed nimi pojawiły się wyzwania. Czyli chińskie. Tak, a, a działania Chińczyka wyprzedzające, przezorne i bardzo dalekowzroczne w, pod egidą gołąbka pokoju, co się zawsze dobrze sprzedaje w ONZ-cie, yy, właśnie poszły w tym kierunku, żeby zabezpieczyć swoje interesy yy, strategiczne w związku z oczekiwaną erupcją. Bo powtórzę, mam... Podejrzenie graniczące z pewnością, że ten bardzo wielkim nakładem wypracowany sukces dyplomacji chińskiej nie jest tylko dla dobra Putina na Bliskim Wschodzie w Syrii. To jest wątek poboczny dla Chińczyków. Im chodziło o coś innego, o coś większego. Oni chcieli... Yy, rozminować zagrożenie z tego płynące dla swojego projektu budowy dużych, prosperujących Chin w XXI wieku. I te działania pokojowe, to ten no, w zasadzie bardzo pozytywny akt zbliżenia historycznego między Saudami a Iranem stanowi widomy dowód na to, że Chińczycy przygotowują się do Wielkiej Wojny Światowej i rozbroili zagrożenie płynące dla ich interesów geopolitycznych, finansowych, gospodarczych z tego konfliktowego projektu Bliskowschodniego, w ten właśnie sposób, w swoim najlepiej pojętym interesie. Nie dla Putina, nie dla jego sprawy na Bliskim Wschodzie związanej z ropą naftową, te interesy są zbieżne akurat w Iranie z chińskimi, ale w pewnym zakresie konkurencyjne także. Więc akurat tak szybkie, piorunujące efekty biegnące między innymi przez Moskwę, bo to dzięki współpracy z Rosjanami i Chińczykom ten plan się powiódł, to najważniejsze rozmowy prowadzone były właśnie w Moskwie. A, a Putina nie wymienia się jako ojca chrzestnego tego porozumienia, tylko jako takiego pobocznego jakby architekta pomagającego w tym zamierzeniu. I myślę, że to jest prawidłowe ujęcie sprawy, bo tym najważniejszym tym, tym yy, yy, orędownikiem pokoju i tym pomysłodawcą i wykonawcą tego projektu jest yy, yy, Biuro Polityczne yy, Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej na czele z Xi, ale nie tylko, a, a tym wykonawcą jest e, e, Li, jak on tam się nazywa, ten, ten, ten szef Komisji Polityki Zagranicznej Komitetu Centralnego. Li Wang? Li Wang, tak. To, ten Naprawdę facet najwyższej miary, jeżeli chodzi o, o dyplomację. Przyglądaj się jego działaniom i <głos> sprawdź on, jakie on cuda wykonał w ostatnich kilku latach. To, to jest architekt, tego wykonawca tego planu. Ale nie bez ofiar to się obyło, kosztowało to masę pieniędzy i masę pracy. Takie rzeczy się nie, nie dopina w kilka dni za darmo. To się nie stało samo z siebie. Więc tutaj potężne interesy były handlowane, jakieś kontrakty, jakieś, jakieś łapówki, jakieś koncesje, jakieś tajne dokumenty, jakieś szantaże. I wiadomo jak działa dyplomacja, tak? I, I siły wywiadu za kulisami. To wszystko było tu grane. Na grubych kartach, przecież na Bliskim Wschodzie tam zakleszczenie jest nieprawdopodobne. A jednak się udało. No cuda, panie. I to jest dla mnie dowód wystarczający do, do tego, żeby stwierdzić wielki niepokój, bo... Gołąbek pokoju wypłynął, prawda, na przestworze, a wszystko pięknie. Dogadali się szyici z sunnitami, a to jest tylko dowód dodatkowy i rozstrzygający, moim zdaniem, że szykuje się wielka wojna. Mówię to... mój, wniosek, z wielkim... mój wniosek. Jeżeli można w tym momencie, bo zaraz e, pozwól, że, że Ach, tak. tutaj się wtrącę, żeby podsumować ten fragment. Ten fragment, bo to jest dosyć istotna rzecz, która, bo wiedząc do, dokąd zmierzasz, Myślę, że słuchacze będą mieli lepszy wgląd w sytuację, jeżeli zrobię takie małe podsumowanie. Widzimy, że tak. Olbrzymie zaangażowanie Chin w działania na Bliskim i na Środkowym Wschodzie. Scalenie państw konkurencyjnych i wrogich przez ostatnie lata ku sobie. Umocowanie się jako zwornik pokoju w całym regionie. I co więcej, wplecenie swoich interesów żywotnych w pokój regionalny, zatem wszystkie wystąpienia przeciwko pokojowi będą bezpośrednim atakiem na Chiny. To chciałem dodać. Tak, a Chińczycy się przygotowują do dużej rozprawy, która musi się z ich nieodzownym udziałem odbyć. Po prostu, bo to, co, co widzimy na Ukrainie, to jest, jest uwertura dopiero do, do dużego przedstawienia. I tutaj, tutaj pierwsze kanarki z Tajwanu już wściekle piszczały w zeszłym tygodniu po pierwszych tych manewrach, które omówiliśmy dokładnie, bo to były dosyć odważne manewry ze względów marketingowo-wojskowych prezentacji ataku na wyspy, wyspę blokada morska, faktyczne kontrole statków. To wszystko się już odbyło i widać też, że polityka Stanów Zjednoczonych zdecydowanie wspiera Tajwan i zamierza robić to dalej. Kłopot nie jest w tym, że popierają Tajwan, tylko w tym, że następuje eskalacja Słowna i faktyczna w wymiarze prawnym. Obserwujemy porzucenie, w praktyce porzucenie przez kilkadziesiąt lat pocichu kultywowanego w dziwnych okolicznościach podejrzanych, ale kultywowanego, uzasadnionego politycznie tego planu, czy programu, czy jak to się nazywa, polityki jednych Chin, z, z, na, z naruszeniem też y, i podeptaniem y, tak naprawdę norm prawa międzynarodowego, bo tak to zostało y, przecież... Y, y, y, Przyzwyczailiśmy się do takiego instrumentalnego stosowania prawa międzynarodowego. No ale w przypadku Chin było to podobno konieczne, żeby nie dopuścić do, do dalszej kontynuacji wojny na Dalekim Wschodzie. Więc powstały dwa państwa chińskie, z którego jedno, to mniej ważne, Tajwan, tak, zwany, tak zwane wolne Chiny, było tolerowane w całym świecie, ale nie uznawane oficjalnie jako alternatywne państwo chińskie, tak, w świetle prawa międzynarodowego. Najważniejsi członkowie ONZ-u, w szczególności Rady Bezpieczeństwa, zgodziły się na to, żeby nazywać Tajwan Republiką Chińską, ale nie otwierały tam ambasad oficjalnie, także, że były jedne Chiny, te w Pekinie, ale po cichu przecież z Tajwanem handlujemy. To jest odrębna nie tylko prowincja, ale, ale państwo. No, z nim handlujemy i wpisujemy w swoich rejestrach celnych chociażby Tajwan, że to jest odrębny podmiot prawa międzynarodowego, państwo. Ale tam nie mamy ambasady. No czyli państwo, ale takie ułomne, takie państwo chińskie niekonkurencyjne wobec Pekinu, bo o to chodziło komunistom w Pekinie, żeby nie nazywać Tajwanu drugim państwem chińskim, tylko żeby to była taka zbuntowana prowincja chińska. No i to trwało kilkadziesiąt długich lat. I teraz... Od tej polityki nastąpił dramatyczny odwrót, bo najpierw Nancy Pelosi poleciała z własnej inicjatywy jako szefowa parlamentu, czyli Speaker of the House, z oficjalną wizytą tygodniową i tam w ramach demokratycznych odwiedzała różnych notabli tajwańskich, no a obecnie jest rewizyta prezydentki Tajwanu, Pani Cajw, na zaproszenie już kolejnego Speaker of the House, Pana McCartiego, który w siedmiu turach chyba został w końcu wybrany zaprosił prezydentkę Tajwanu do siebie. No i ta przyleciała z chęcią, żeby zacieśniać dyplomatyczne demokratyczne stosunki z demokratycznymi Stanami Zjednoczonymi. Co oczywiście no jest zadrą dla Chińczyków i blamarzem politycznym dla komunistów, no bo, bo Tajwan to jest prowincja chińska w ich mniemaniu. I skoro y, delegacja oficjalna w osobie prezydenta leci tam do, do, do Stanów, no to dla nich jest po prostu zwyczajnie złamanie tej, tej zasady jednych Chin. No, ja ja nie, nie jestem rzecznikiem Pekinu, tylko mówię, jak z punktu widzenia yy, polityki wewnętrznej i prawa międzynarodowego, to obserwatorzy w Pekinie yy, szufladkują. Mówią, no ale zaraz, do tej pory uważaliście i stosowaliście się po cichu do tej reguły jednych Chin. No, że ci goście z Tajwanu to nie są oficjalni przedstawiciele chińscy. To są tacy, no, zbuntowani jacyś oficjele, których my tolerujemy, bo na razie ich siłą nie chcemy zjednoczyć. No, ale w pewnym momencie przecież napisaliśmy w ostatnim postanowieniu zjazdu generalnego partii, to podwójny zjazd rządu i partii, tak? że no, wpisujemy tutaj do konstytucji regułę zjednoczenia Chin, czyli wszystkich prowincji chińskich pod jednym parasolem, pod jednym dachem, to się u nich nazywa. No i ostatnim tym, ostatnią prowincją, którą nie udało się jeszcze włączyć do jednolitego państwa chińskiego, to jest Tajwan, bo... Udało się kilka lat temu do, z, zrobić to z Hongkongiem. On już jest w pełni zintegrowany politycznie, więc pozostał tylko Tajwan i my to zrobimy. I tak żeśmy oficjalnie postanowili, tu wszyscy delegaci ludowi przysięgli wierność nowemu dożywotniemu prezydentowi Xi, że on tego dzieła dokona. To jest jego zadanie życia no i no to już nie ma odwrotu, oni muszą to zrobić i nagle się okazuje, że Amerykanie mówią ale wiecie, no myśmy tolerowali tę politykę jednych Chin tyle lat, a to, to jest antydemokratyczne, przecież, przecież Tajwan jest niepodległym państwem <grywy> na szczęście jeszcze nie przekroczono Rubiconu i amerykański departament stanu tego nie powiedział oficjalnie, tylko bardzo wybitni przedstawiciele amerykańskiej polityki, kilku senatorów, prawda, Speaker of the House, McCarthy to powiedział, ale to w ramach demokracji, bo oficjalne stanowisko rządu amerykańskiego jeszcze nie zostało tak sformalizowane, ale stoimy dosłownie na przedprożu tej formalizacji. Wystarczy to powiedzieć oficjalnie i wówczas Chiny znajdą się w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi w tym dokładnie momencie. Dlaczego? No bo z punktu widzenia ich konstytucji chińskiej, Republiki Ludowej w Pekinie i ich y, prawodawstwa z ostatnich kilku lat, no jest niedopuszczalna ingerencja w ich wewnętrzną politykę, bo stosunki między Pekinem a Tajwanem to jest wyłączna domena polityki zagranicznej y, chińskiej partii komunistycznej. I koniec. Nikt nie ma tu nic do gadania i nie będziecie się omawiać z CAI czy z innymi politykami Tajwanu za naszymi plecami bo to jest ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy. Ro rozumiesz ciężar gatunkowy tych, tych yy, yy, utarczek, powiedziałbym dyplomatycznych, tych półpsikusów, tych zamówień broni i tak dalej. Dopóki nie przekracza się tej granicy, to przy Tajwan tam ma pieniądze, to sobie kupuje, broni i tak dalej, wiadomo, to chińskie terytorium, no muszą się bronić przed inwazją, no okej, okay, w porządku, ale w tym momencie, kiedy oficjalnie uznamy, że Tajwan jest niepodległy, no to nie da się dalej udawać, a stoimy dosłownie na, na tym progu, że tak się kołyszemy, wchodzimy, nie wchodzimy, rozumiesz? Czyli, że yy, chi, Chińczycy są już gotowi, przygotowani, czekają tylko na datę, kiedy to się wydarzy i rozpocznie się prawdziwa wojna, bo oni nie mogą się już cofnąć. Tam się już nie da rzeczywiście yy, poczynić krok wstecz. Teoretycznie mogliby zdemokratyzować się, zdelegalizować Partię komunistyczne i powiedzieć, słuchajcie, bandyci rządzą w Pekinie. Napisali tutaj ustawy takie zbrodnicze, że chcą najechać niepodległy Tajwan. To powinna zwyciężyć demokracja, no ale bądźmy realistami. Czy istnieje siła wewnętrzna albo zewnętrzna, która doprowadzi do takich przemian? I zdelegalizuje Chińską Partię Komunistyczną? No nie. I... Komuniści, żeby zachować ciągłość swojej władzy i swoją legitymację, no będą, nie licząc się ze wszystkimi ofiarami, realizowali główny, najczelny program swojej partii i swojego narodu i, i swoją wizję tysiącletniego państwa chińskiego, zjednoczenia Tajwanu, przyłączenia go do macierzy. No bo nie ma innego wyboru. To jest zapisane złotymi zgłoskami w ich konstytucji, w ich ustawach i w ich programie partyjnym. No nie, Po prostu nie mogą się z tego wycofać. Ja Cię tłumaczę Xi i jego całej koterii politycznej. Tylko mówi, jak działa polityka wewnętrzna w Chinach. Zwłaszcza w Chinach. Tak, dzisiaj zobaczyliśmy jaką rolę pełnią Chiny na Bliskim Wschodzie, dlaczego to tak się odbywa i w tak szybkim tempie. Sprawy przyspieszają teraz na Dalekim Wschodzie. Horyzont czasu jeszcze nie jest tutaj błyskawiczny. Prędzej się rozegra temat Ukrainy i ewentualnie, że tak powiem, uspokojenie państwa kapeluszników, ażeby nie psu bliskowschodniego Pokoju według Chińczyków. No, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Państwo izraelskie jest już bardzo rozgrzane, także też traci z każdym kolejnym miesiącem, bo te podziały się pogłębiają. Chociaż opozycja zapewnia, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia wszyscy się zjednoczą i staną w równym szeregu do walki z wrogiem no pewnie tak będzie niemniej jednak tutaj widać, że siła przeciwników jest narastająca bo kolejne państwa przyłączają się do tej koalicji arabskiej co, co nie było takie oczywiste jeszcze pół roku temu, to praktycznie są osiągnięcia ostatniego miesiąca tak, tak. nastraja to bardzo z jednej strony nadzieją na Pawła, no bo dogadują się, to jest dobry znak, kiedy ludzie zaczynają po wielu latach rozłąki, rozmawiać jak równy z równym, no to jest dobry znak, prawda? Warunek podstawowy w ogóle dla jakiejś pozytywnej przyszłości. To akurat na Ukrainie nie działa, bo tam wszelkie negocjacje są wykluczone teraz, więc eskalacja jest konieczna. Mamy nadzieję, że na bliskim Wschodzie dojdzie do porozumienia, bo już zaczynają ze sobą rozmawiać, ale to akurat jest, jak już Ci powiedziałem, przewrotnie, ale uzasadniłem. Chyba mylący znak, bo w mojej optyce jedynie uzasadnia determinację tych zwolenników, orędowników i planistów wojennych do jeszcze większego nacisku i przyspieszenia swoich działań. Niestety. Tyle to, to dla mnie znaczy. Jak zwykle chciałbym się mylić. Tak się często zdarza, że niestety kiedy mam takie przeczucia to one się realizują. Więc może świętemu Janowi nie chodziło o porozumienie abrahamowe, lecz o chiński układ pokojowy na Bliskim Wschodzie, bo kiedy będę mówić pokój, pokój, pokój, wiadomo jak tam dalej się to skończyło, to by było rzeczywiście lepiej pasujące niż to poprzednie porozumienie, które było autorstwa Trumpa i Kusznera. Tutaj zdecydowanie większe siły wchodzą w grę. Tak czy inaczej jest ognisko i nie widzę nie widzę możliwości nawet, bo chęci ewidentnie nie widać, jeżeli jeden z towarzystwa nie jest gotowy szczerze do pokoju, to pokoju nie będzie. Zauważ, że to jest tak, to jest sprawdzian negatywny. Wystarczy jeden rozbójnik w, w towarzystwie, żeby rozbić wszystkie dążenia pokojowe. Zwróciłeś na to uwagę. Jeden chuligan tak. wystarczy. Co jeden... więcej, on, on stoi przy tym ognisku z kanistem z benzyną. Jeden nieszczery, tak, on nawet będzie mówił, tak, tak, dogadamy się, wypijemy wódkę, to i w tym momencie, jak pijemy wódkę, to się wypije nóż w plecy, no i koniec porozumienia, tak. Także takie mam przeświadczenie, że to w tę stronę zmierza niestety, bo wszyscy musieliby chcieć I, i, i realnie w tych warunkach, już teraz to nie wystarczy takie poklepywanie się po plecach, że tak, my, my to będziemy przyjaciół mnie. Teraz trzeba jeszcze zasypać te często stulecia animozji. To trzeba pozytywnej woli, rozumiesz, trzeba wysiłku. Organicznego, szczerego, przecież oni się nawzajem nienawidzą. No, nie da się udawać tutaj, że proszę pana, ja dzisiaj się naprawiłem, ja już jestem szczery, dobry nie będę pana okradał. No, to, to się nie da. To musi być szczere, żeby złodziej i bandyta drugiego złodzieja przekonał, no że teraz nam się opłaca już dojść do porozumienia, tak? Nie da się inaczej, muszą być szczerzy. Wszyscy Wystarczy jeden zabijaka w tym towarzystwie, żeby to no. Tak. Godzina już minęła, jedna, a nawet druga, także powoli się zbliżamy do końca. Program jest zrealizowany, chociaż każdego dnia lawinowo wpadają następne tematy. Poprzednio tytuł mógł być w brzmieniu drużyna Drużyna Puchatka. W drodze po Złote Runo. Także literackich tytułów tu z pewnością nie braknie. Dużo jest książek i wierszy i piosenek. Z najrozmaitszych, które nam tu dostarczą właściwych treści. Wiadomo, że opętani duchem Stalina ciężarowcy intelektualni będą nam tu próbowali zorganizować Ubekistan. Miejmy nadzieję, że to tylko do wyborów. Potem to się jakoś uspokoi, o ile te wybory się odbędą w normalnym trybie. Ja jednak mam nadzieję, że, że już końcem lata to wszystko się zacznie sypać, bo doprawdy takie pinoczetowskie wybryki, jak dzisiaj z tym projektem ustawy, to, to mnie tutaj zwalają z nóg. Tym sposobem nie wolno by się było w ogóle odezwać e, z żadną uwagą wobec e, miłościwie jedna panującej partii e, oraz wszystkim e, jej notablom, e, ponieważ wszystko to mogłoby być odczytane jako e, radykalne szkodzenie e, krajowi. Ja nawet nie wiem, czy nie będzie w tej ustawie coś na temat słuchaczy, którzy przysłuchują się mimowolnie takim treściom, bo mogliby się okazać biernymi współpracownikami obcych wywiadów. Kto wie? Do czego no, się... jeżeli rozpowszechniasz dezinformację nieświadomie, to też ci grozi bezwarunkowe więzienie. Tak, jak ktoś powtórzy, że coś słyszał. Tak, także wiesz, no to... same te zapisy są niekonstytucyjne i sprzeczne z ideą prawa rzymskiego, ale nie chcę się wdawać, bo to sam rozumiem, że przekroczyliśmy limit. Ja tylko wspomnę, że bardzo źle to nastraja na przyszłość, dlatego, że to nie jest jednorazowy wybryk, bo jest to kolejny pasztet w serii, Poprzedni, który z, z, z tego samego przedziału nazywa się ustawa o ochronie ludności. Więc tutaj nie ma, nie ma możliwości, to jest przypadek, że ciężaren dostał olśnienia i poprosił gości z rządu, żeby mu wypichcili jakąś odpowiednią ustawkę. Nie, nie, nie, nie. To jest ciąg pewny, y, pewnych wydarzeń i pomysłów. No i jest to w strumień świadomości prawnej. Tak. Tak. Niebawem zaczniemy pisać wiersze, posługiwać się także prozą z, z literatury pięknej, bo nie zostanie nic innego. Każde zdanie może być odczytane jako zamach na bezpieczeństwo narodowe. Ale z drugiej strony, cóż to za państwo, jeżeli kilka zdań jest w stanie mu zagrozić no typowo totalitarne podejście i, i, i takie z najgorszych y, tradycji y, dyktatorskich no i jest nie tylko jedna broń skuteczna, jest to przeraźliwy śmiech innych nie ma, bo ci kieszonkowi dyktatorzy są niesamowicie y, Skuteczni i y, bezwzględni. Im mniejszy dyktator, tym większa bezwzględność i, i bestialstwo. Zwróciłeś na to uwagę w historii? Tak. Bo władcy potężni nie muszą uciekać się do takich metod. Im wystarcza sam prestiż, z samym strachem pokonują swoich rywali. I ci ze strachu robią w portki. Starczy spojrzeć surowo i już wszyscy drżą. Władcy mniej potężni formułują surowe prawo i je surowo egzekwują, ale w granicach humanitarnych. Natomiast władcy marionetek, przywódcy tekturowych państw bananowych nie cofają się w swoim bestialstwie przed niczym, bo wiedzą, że każde odstępstwo, każdy dysydent, każda zbrodniomyśl, każdy pomysł, który narusza ich majestat, może być y, przyczyną ich upadku. Wobec tego prześladują i eliminują wszystkie przejawy i jakiekolwiek błahe naruszenia ich y, subiektywnie widzianego majestatu. Tak to wygląda. I zmierzamy w tę stronę. W stronę bananowego, tekturowego bantustanu, przywódcy karykaturalnego, takiego właśnie małego Hitlerka, który będzie mówił, co jest prawdą a co nie jest prawdą, co jest myślą i powoła Ministerstwo Prawdy, które będzie prześladowało wszystkich innowierców, którzy źle pomyśleli o wodzu wczoraj. No to żeby jeszcze tutaj y, taką y, anegdotą, znaczy to nie jest anegdota, to jest fakt, y, ala pudelek.pl mianowicie dla miłośników różnych y, ostrych rozrywek y, y, tutaj powiem takie zestawienie nazwisk. Jest Jack Daniels, mocny trunek. jest Johnny Walker, <śmiech> <śmiech> równie mocny, jest mieszanina tego jednego i drugiego, Johnny Daniels, taki specjalistyczny tutaj, że tak powiem, zestaw, który aktualnie będzie narzeczonym pierwszej rozwódki w RP. To już będzie pięciorga nazwisk bodajże no ale jaka świątobliwa osoba pa, samego najwyższego parnasu, człowieku nie, nie, nie, proszę nie... tylko zwrócić uwagę na koligację i myślę, że wiele rzeczy będzie tutaj jasnych żałosne to jest takie no. nie chcę wiesz sytuacji rodzinnych komentować, bo wiesz, kto pierwszy jest bez grzechu nie rzuci kamień, ale, ale generalnie wizerunkowo jest to żałosne no Przypadek szczególny moim zdaniem y, zupełnie, ale y, no, tak to jest zakluczone, to towarzystwo, że tak to właśnie jest. Można sobie te y, nazwy tych łyskaczy różnych i ewentualnie y, wszelkie podobieństwa zupełnie przypadkowe też rozpatrzeć. Y, no i tyle. Ja jestem zaskoczony w pewnym sensie, chociaż niby nie, ale żeby to aż tak. No to jednak jest. No bezczelność, bezczelność, bezkarność i, i, i, i przypomnę poprzednie wybryki, wiesz, te, te, tych jakich, z jakimiś gośćmi z, z, z, z, nie tylko z półświadka, ale z mafii. Były ostre koligacje, tak, i, i były rauty jakieś i przyjęcia z szefami mafii fotografie z nimi zrobione, jak my się tu kochamy, robimy biznesy super, miliony, a ten gość przyjechał już nawet nie Porsche, Maserati przyjeżdża, gdzie? Do budynku prezydenckiego, kurde, no. Jest na parkingu, mamy specjalne tego tutaj miejsca, bo wujo tutaj nam co serwuje, kurde. Ale słuchaj, nie bój się, idziemy tutaj, do, naprzeciwko mamy ten hotel, tu widzisz, o, tu jest dobra knajpa, tam idziemy, a potem się przejdziemy nowym światem i zrobią nam kilka fotek, co się boisz? Nie ma czego pękać. Idzie za nami, Służba Bezpieczeństwa, pilnują nas tu, czy jak to się nazywa, Służba Ochrony Rządu, czy coś? BOR, chcesz? O, dobra. Panie Stasiu, słucham, panie Stasiu, wie pan co, zamówi pan nam pizzę? Proszę bardzo. I, i jaką? Margeritę, tak? Dobrze. Widzisz, kurde, jaki mam posłuch? Dobre pieski, co? No, takie klimaty. Ja... Broń Boże, proszę tego nie cytować, że to gdzieś słyszałem tego. Nie ma na to dowodów, tylko tam jakieś tam, ktoś mówił, ktoś tam słyszał, ktoś widział jakieś zdjęcie i tak dalej. Mówię się tylko o generalnym nastroju, jak to wygląda. To jest fikcja literacka. Absolutnie. I, jestem, I jestem takim obrazem, który z tego wynika. Jestem tak zniesmaczony. A są na to akta przecież prokuratorskie i tam akta skazania i jeden z tych mężów przesiedział siedział ileś tam czasu za kratami dopóki nie stał uniewinniony. Także są tu przecież dowody procesowe. Tu nie, nie, nie zmyślam tego. Tylko się rysuję taki obrazek rodzajowy, no wielce niesmaczny w, w, w sosie tego hura patriotyzmu pod łopocącymi flagami i tym podniosłym nastroju martyrologicznym, że to kilkanaście lat temu zabili nam prezydenta i tak dalej. Rozumiem, że to jedno do drugiego, te dwie narracje ze sobą nie konweniują. I My to... zasadniczo chcemy tylko żyć w normalnym kraju, normalnie pracować, yy, kształcić dzieci, rozwijać się i tak dalej. Po prostu, żeby było zwyczajnie. Tylko tyle. No ale to jest marzenie niedoścignione, zrozum. Niestety, kochany mój, że to tak nie działa. No. <ścoughs> jak widać na tym obrazku. No tylko Ty, chciałem Ci to uświadomić. Ty to oczywiście wiesz, tak? Ale jak sobie czasami przypomnimy, że tak powiem, realność naszych ograniczeń, no to warto tak skromnie podejść do siebie, do otoczenia i, i wedle stawu grobla tak sobie wytyczać te ścieżki, żeby pasowały do rzeczywistości. Na zakończenie powiem tylko, że nalewki tylko na spirytusie z banderolą, ponieważ to jest legalne. Nie można pędzić bimbru, bo ten jest bez banderoli. I tym może optymistycznym akcentem dobrze, że w ogóle nam czasem można się napić jeszcze, nie ma prohibicji, bo kto wie, może następną tutaj kampanią będzie zakaz yy, napojów akcyzowych, przykładowo. Jeszcze wymyślą różne tamte zawody. Myślę, że będzie ciekawie, intrygująco i, i jak zwykle będziemy musieli wykazać się wielką sprawnością intelektualną, żeby przez to przejść, przeczołgać się. I chociażby o tym opowiedzieć, dzisiaj żeśmy mocno przegięli 2 godziny i 12 bodajże minut, coś <tuszę> koło tego. No, ale nie sposób było tego skompresować w krótszym czasie. Pozdrawiamy wszystkich innowierców, Pozdrawiamy. decydentów, wszystkich cierpiących za, za miliony, bo no jest nas miliony generalnie, cierpiących. Tymczasem do usłyszenia. Na razie, do, na, do najlepszego, jak mówią u nas na, na mieście.